Zaczynamy tą część oficjalną um, Dzisiaj mamy drugie spotkanie tego cyklu, o którym wspominałem Gry wideo a sztuka, który nazywa się e, Artyzm Gier wideo e, I takim krótkim wprowadzeniem dla tych osób, które nie były dwa tygodnie temu Rozmawialiśmy o tym, czy e, gry komputerowe, gry wideo w ogóle mogą się jakoś mieścić w kontekście sztuki e, Zaznaczyłem na samym początku tego spotkania, że nie będę się starał zdefiniować, czym jest sztuka, ani też nie będę podawał jakichś przykładów teorii, czy też propozycji badaczy, publicystów, dlaczego gry mogłyby być sztuką, albo tą sztuką być nie mogły, bądź nie mogą być. I też nie pokazywałem żadnych gier, które za arcydzieła mogłyby uchodzić. Dzisiaj sytuacja będzie wyglądała troszkę inaczej. Dzisiejsze spotkanie nazywa się Artyzm Gier Wideo, jak już wspomniałem chyba. I będziemy się starali spojrzeć, już wiedząc, że gry komputerowe mogą funkcjonować całkiem nieźle w kontekście sztuki, co udowodniła nasza e, dyskusja sprzed dwóch tygodni. E, będziemy się zastanawiali, w jaki sposób te gry mogą być wykorzystywane przez sztukę albo przejawiać jakieś e, cechy charakterystyczne dla, dla sztuki czy dla jakichś, nie wiem, dzieł plastycznych chociażby bo to najczęściej naj, naj, naj najczęściej się y, mówi o tym w kontekście jakby dzisiejsza prezentacja też będzie częściowo wynikiem tego do jakich wniosków chociażby częściowo doszliśmy dwa tygodnie temu y, dlatego jeszcze dzisiaj nie będę przechodził do teorii innych badaczy do jakichś takich propozycji dzisiaj jeszcze skupię się na tym, co możemy wyciągnąć y, z G z takiego własnego spojrzenia a o innych badaczach czy, czy propozycjach porozmawiamy sobie za czas jakiś a, więc na sam początek jeszcze zanim przejdę do omawiania przykładów wykorzystywania przez sztukę gier to trochę liczb przedstawię i wczoraj wieczorem stwierdziłem że fajnie byłoby zobaczyć co też w internecie można znaleźć na temat sztuki i gier czy też gier Tutaj też gier w, w kontekście sztuki. No i tutaj mamy pierwszy e, wpisany w Google. E, art Game. No i mamy właśnie taką liczbę wyników. E, więc szukałem dalej. Game Art. No to już takie troszkę może węższe zagadnienie. Artistic Game. Jeszcze węższe. Video Game Art. No trochę szersze. Artistic Video Game. Nie. teraz po No ale wiesz, coś tam I znalazło. Coś tam znalazło. Ale dobra, słuszna uwaga, następny raz będę szybko w cudzysłowie. Ale co jest istotne, że tutaj ten termin taki najszerszy, art game, co też niekoniecznie musi się odnosić wyłącznie do gier wideo, ale do wszelakich gier i też do gier, które mogą być performansami jakimiś działaniami kreatywnymi jest stosunkowo podobny tutaj się chyba różni o 100 milionów żeby dobrze widzę od tego art of video game, czyli takiego już najbardziej sprecyzowanego najwęższego terminu, co jest trochę zaskakujące moim zdaniem, ale te liczby pokazuje dlatego, żeby Przedstawić, że rzeczywiście dużo się o tym pisze, już nawet niezależnie od tego, czy to szukało razem, czy osobno, ale jakby pojawia się, e, pojawia się to w internecie dosyć często, Czy jakby ten kontekst gier i sztuki na pewno jest obecny. Um, A jeszcze pytanie zasadnicze: czy samym mocą cudzysłowów? czy po prostu. Tak? Nie, nie, nie, już to pytanie padło, to pytanie padło e, więc będziesz teraz musiał odsłuchać. Nie, bo się bardzo dziwny był ten pierwszy wynik, w sensie, w sensie art-game i game-art To są mm -hmm. to, to drugie to w zasadzie nie jest z tej kategorii, tak naprawdę, tak. To jest dużo szersze Ale z drugiej strony to, to w, w, w przypadku tego ostatniego to cudzysłów nie był potrzebny, tak? Ale w przypadku ostatniego nie? A to video games, a wyników było tak samo dużo, jak także. Teraz To jest to, w, do tego a, to właśnie... Gdzie jest on już pierwszy? że... Mm -hmm. Okej, okay. no to już przynajmniej z tej prezentacji wiem, że nie umiem szukać życia w no, To człowiek się uczy całe życie um, Tutaj mam takie dwa zestawienia, e, które dzieli 7 lat e, I możemy sobie tutaj zobaczyć To są takie zestawienia dwóch portali e, zagranicznych, które zostawiały gry, które mogą zostać uznane za sztukę Bądź za gry artystyczne, nie wiem, przejawy artyzmu w, w którym Ty się zajmujemy się dzisiaj do czego jest bo ktoś pojęcie, ale poczekaj zaraz, <grym> o tym, <grym> zaraz o tym porozmawiamy eee, no i tutaj ten, to zestawienie IGN z 2007 roku no mamy tutaj World, The Legend of Zelda Metal Gear Solid Darko, ale, no tak, ten Shadow of the Colossus to też się bardzo często pojawia Half-Life 2, no ja tutaj jako fanboy tak zwany nie będę się wypowiadał, Resident Evil, na który zwróciła Dominika uwagę, okami Ktoś zna grę Electroplankton? <gry> Nikt nie zna? Jedyne co mi się udało znaleźć na temat tej gry to to, że wyszła ona na platformę Nintendo DualSkin Więc no ja niestety jako osoba nieposiadająca tej gry No, no i Final Fantasy, czyli taki tytuł kanoniczny, kanoniczny. Tak, tytuł, tytuł kanoniczny Myślę dla, dla wszystkich graczy, którzy uważają się za graczy zaangażowanych No i zestawienie ze stycznia tego roku strony Mamy Machinarium Mamy GTA V Także gry mainstreamowe nadal są tutaj silnie, silnie rozstawione Mamy No More Heroes Mamy Okami znowu Czyli okami się trzyma, chociaż spadło o 4, o 4 pozycje spadło. Mamy Limbo, które pojawiło się na jednej z planszy dwa tygodnie temu Mamy Fallouta 3, mamy Mass Effect Znowu mamy Grim Fandango, więc teraz wzrosło Czyli to jakaś, nie, jakaś chyba zależność między okami a Green Fandango zaszła przez ostatnie 7 lat No i mamy Shadow of the Colossus, no i Bioshock Czyli w tych zestawieniach widzimy, że jeżeli autorzy, publicyści myślą o grach w kontekście sztuki, to w większości przypadków są to albo gry, które w jakiś sposób są ciekawe, interesujące, zajmujące pod względem estetyki, czyli tego jak wyglądają, jak brzmią, czyli tutaj moglibyśmy wskazać okami, moglibyśmy wskazać Another World, moglibyśmy wskazać Blim Fandango albo takie, które w bardzo dobry sposób korzystają z dorobku mediów, które już kiedyś uznaliśmy za sztukę. No i tutaj można byłoby wskazać Metal Gear Solid, Half-Life A2 Residenta, Bioshocka, Mass Effecta, Fallouta, moglibyśmy, no oczywiście GTA 5 moglibyśmy wskazać, czyli jako te gry, które korzystają z dorobku kinematografii w dużej w mierze, jeżeli nie właściwie podporządkowując całą tą warstwę semantyczną, warstwę tematyczną, warstwę audiowizualną temu, w jaki sposób prezentuje treści kino. No i co też warto zaznaczyć to... To, że no, może oprócz tego elektroplanktonu, o którym niestety za dużo nie udało mi się tutaj znaleźć informacji To tutaj warto zaznaczyć, że w 2014 roku pojawia się nam gra niezależna e, Jako taka gra, która może pretendować do, do miana sztuki e, no wydaje mi się że to ciekawe, że jeżeli mamy to zestawienie z 2014 roku No to już tych gier niezależnych, e, rozumianych na wszelkie sposoby to już jest ich naprawdę dużo, i e, też z tej naszej dyskusji dwa tygodnie temu, jeżeli mówiliśmy o, o grach, które mogłyby w jakiś sposób realizować e, założenia e, sztuki, to głównie były wymieniane gry e, niezależne, bądź takie mniej znane. E, nie padały właśnie, mówiliśmy o tym trochę w kontrze do tych gier takich AAA. A, więc te zestawienia wydają mi się dosyć ciekawe, że tutaj jakby dominują gry mainstreamowe, takie, których byśmy raczej nie, nie utożsamiali z, ze sztuką, a raczej z, no z taką rozrywką popularną, żeby nie użyć słowa, rozrywką masową. A teraz chciałbym wspomnieć krótko o pojęciu infoestetyki. Tutaj może od razu się przyznam, że ta dzisiejsza prezentacja jest troszkę takim recyklingiem różnych prezentacji wystąpień, które Mieliśmy przyjemność z dymnikom prezentować na różnego rodzaju innych eventach, ale to pojęcie infoestetyki za każdym razem wydaje mi się bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ jest, jest to termin zaproponowany przez Wamanowicza, być może niektórym z was znanego badacza nowych mediów, który stwierdził, że nowe media wypracowały i utrwaliły w naszej świadomości taki charakterystyczny rys estetyczny, taką charakterystyczną estetykę, którą od razu rozpoznajemy i o tym też mówiliśmy dwa tygodnie temu w kontekście, nie wiem, pixelartu, różnego rodzaju przedstawień, abstrakcyjnych przedstawień treści, jak chociażby elementy widocznego interfejsu w grach komputerowych, czy taka charakterystyczna cyberpunkowa, można by też to tak nazwać, forma przedstawienia tego, w jaki sposób właśnie komputer Prezentuje treści, no i tutaj można byłoby przywołać te, takie doskonale rozpoznawalne i wszystkim dobrze znane te ciągi cyfr spadające chociażby w matriksie. I drugi badacz, o którym chciałbym tylko wspomnieć, to Fulvio Carmaniola. Mam nadzieję, że dobrze o tym mówiłem, z tym problem, który zaproponował takie zastanowienie się, czy z racji na pojawienie się tej infoestetyki i takiego przepracowania tego, co możemy uznać za estetykę mediów zwłaszcza wtedy, kiedy korzystamy z komputerów, z różnego rodzaju interfejsów czy nadal ten nasz zespół gustów czy wrażliwości estetycznych jest taki sam i, i czy może trzeba byłoby to w jakiś sposób inny ująć i Carmaniola proponuje żeby zastanowić się nad takimi czterema kwestiami to jest, pierwsza z nich jak widzicie tutaj na planszy, to jest takie zastanowienie się, czy akt kontemplacji estetycznej nie jest, nie jest zastąpiony przez imersję. No to imersja to już jest w ogóle ten termin, który w ostatnich latach e, odgrywa bardzo istotną rolę i, i, i taką karierę, zwłaszcza dzięki publicystom, e, swoją rozwija. I rzeczywiście możemy się zastanowić, czy jeżeli korzystamy z gier komputerowych, to ten moment zachwytu, kontemplacji, refleksji nad dziełem sztuki, którego moglibyśmy doświadczyć, na przykład oglądając obraz gdzieś w galerii czy w muzeum, nie jest zastąpiony przez to, że my mamy takie poczucie zagłębienia się w świecie fikcyjnym, do którego wchodzimy, rozpoczynając rozgrywkę. Hipertekstualność nosi rozróżnienie na rolę autora i odbiorcy. Hipertekstualność polega na tym, że mamy możliwość dowolnego poruszania się, właściwie nieograniczonego przez twórców, po tekście jakim jest gra, czyli możemy poruszać się w taki sposób paragrafowy, jak to mówiliśmy dwa tygodnie temu, możemy podejmować decyzje, jakby sami też kształtujemy linię fabularną podczas prowadzenia rozgrywki, to chyba najlepiej w grach typu RPG widać, kiedy podejmujemy jakieś decyzje i następnie ma to jakieś skutki bardziej lub mniej przyjemne dla nas. I możemy się wtedy też czuć takim współtwórcą tego, czego doświadczamy. Czy nasze decyzje rzeczywiście mają wpływ na to, w jaki sposób będziemy to dzieło, jakim jest gra, odbierać? Co jest też istotne w przypadku nowych mediów, jest to, że wizualny dominuje nad tekstualnym, a wirtualne nad fizycznym. Czyli ważniejsze jest to, co możemy w grze zobaczyć. No i tutaj takie... Podejście technofilskie większości graczy, że ważna jest grafika, ważne, żeby ta gra ładnie wyglądała, żeby miała wysoki framerate, żeby właśnie, nie wiem, żeby było wygładzanie krawędzi i tak dalej, i tak dalej. zawsze złe jest... podejście? Być może złe, złe. Ale, ale powszechne, tak? I to nie tylko w przypadku gier komputerowych moglibyśmy wsiące ze no i też to, że dominuje wirtualne nad fizycznym, czyli to, ten akt kontemplacji nad, nad sztuką jest jakby całkowicie zdominowany przed tym, co możemy e, obserwować na monitorze komputera, co możemy odbierać podczas rozgrywki. I więc też zaciera się granica pomiędzy tym, co realne, a wyobrażone. Że to też się wiąże z tym pojęciem imersji, czy z pojęciem teleportacji, czyli tego takiego płynnego przejścia e, do tego fikcyjnego świata, który sobie wyobrażamy i, i tutaj też ta refleksja poległaby na tym, że rzeczywiście zapominamy o tym, co nas otacza i się skupiamy na tym, co się dzieje w fikcyjnym świecie e, gry komputerowej. E, I kolejny badacz, Dominico Cuaranta, który stwierdził, że mm, dzisiejsza sztuka e, jest atrakcyjna właśnie dlatego, że kopiuje te środki wyrazu, które wypracowały gry, bądź te, które gry w jakiś sposób przepracowały. I tutaj myślę, że się można w zupełności zgodzić na tym, że gry wideo pełniły i nadal pełnią główną rolę rozwoju nowych mediów. I to możemy świetnie już na tym wspomnianym przykładzie z grafiką omówić, że mamy kolejne konsole, coraz szybsze procesory, coraz potężniejsze karty graficzne, że mamy różnego rodzaju... Interfejsy, które rozwijają się w grach Czy też w takich aplikacjach podobnych do gier Następnie są przenoszone Do, do, do innych sfer życia I tutaj nie wiem, Można byłoby podać Jakieś takie cyfrowe realizacje Zjawiska jakim jest grywalizacja Chociażby Co też jest istotne Przemysł gier przyczynił się do badań Nad fotorealistycznymi interfejsami I grafiką trójwymiarową no, Trudno by się tutaj nie, nie zgodzić Wydaje mi się, że nawet chyba bardziej niż coraz bardziej popularnie już właściwie dzisiaj filmy animowane, tak zwane familijne już chyba nie można uświadczyć w kinach takich tradycyjnych, rysunkowych filmów Właśnie są to filmy animowane w technice 3D i to też chyba wynika z tego, że to medium gier komputerowych, które realizuje się w znacznej większości, przynajmniej tych gier mainstreamowych, realizuje się właśnie w technice animacji trójwymiarowej. wydaje mi się, że był dosyć znaczący dla tej zmiany, jak jest, jaka zaszła w tej takiej kinematografii dziecięcej czy, czy też familijnej. No i też coś, z czym no, nie można się chyba nie zgodzić. Ja, ja się nie mogę z tym nie zgodzić, ja się z, z tym bardzo zgadzam Czyli to, że gry wideo są najpopularniejszym sposobem obcowania z nowymi mediami To widać, no każdy z nas ma telefon, na którym może, już niezależnie, czy to jest smartfon, czy nie smartfon ale są tam jakieś gry, czy są gry na Facebooku czy są też takie gry, które możemy włączyć sobie na konsoli, czy na komputerze więc z tymi grami mamy cały czas e, do czynienia natomiast nie wszyscy jakoś e, mm, często obcując ze sztuką nowomedialną, nie wiem, z, z cybertekstami, z hipertekstami, z, z jakimiś interfejsami, które nam umożliwiają korzystanie z tych nowych mediów I, i gry są takim chyba najpopularniejszym i też chyba najprzyjemniejszym sposobem obcowania z, z nowymi mediami. Teraz podam kilka przykładów. Prac plastycznych, prac artystycznych, które w jakiś sposób wykorzystywały, czy to estetykę, czy mechanikę charakterystyczną dla mm, gier wideo Tutaj mamy pracę Abstract Painting Patrika Lemie, Która polega na tym, że mamy takie stanowisko z joystickiem, to, które na pewno osoby, które chodziły sobie od czasu do czasu do salonów arcade kojarzą, taki joystick z gałką Stoimy sobie przy tym stanowisku, poruszamy gałką i w tym momencie ten bohater porusza się po takiej planszy, która w rzeczywistości jest zamalowanym na czarno płótnem Mamy tutaj w dolnym prawym rogu jakiś licznik punktów, który rośnie w miarę tego jak poruszamy tym ludkiem. No i ten ludek sobie chodzi, co jakiś czas wypowiada jakieś kwestie, które nie mają jakiegoś większego znaczenia, bo po prostu są jakieś, nie wiem, chyba jego e, przemyślenia, e, refleksje, które właściwie nie mają odzorowania do tego, co się dzieje. I praca polega właśnie na tym, że stoimy, kontrolujemy tym ludkiem, ale tak właściwie do niczego to nie zmierza, nie ma to jakiegoś konkretnego celu, nie można tu ani wygrać, ani przegrać, e, po prostu kontrolujemy tym bohaterem podczas kontaktu z tą pracą. Kolejna praca, o której wspominałem dwa tygodnie temu jest to Good Touch Art Installation. Jest to jedna z prac, która e, polega na tym, że jest tutaj, ma, mamy zapożyczony ten mechanizm ze Space Invaders, gdzie musimy pozbyć się atakujących nas kosmitów. I w przeciwieństwie do tej wersji z automatów, czy też z konsol, nie, nie sterujemy statkiem kosmicznym, czy tam nie wiem, jakimś działkiem, które zestrzeliwuje tych wrogo kosmitów, tylko musimy uderzyć w ekran, na którym wyświetlają się te stworki piłką. jeżeli trafimy, to ten otworek znika. Więc jest to też takie przepracowanie mechaniki gry wideo na grę taką zręcznościową, na jakąś formę sportu. Kolejny przykład to praca Landscape. Jest to praca artystki Antoinette Citizen, Trzeba z francuskim akcentem, czy też niestety. Praca polegała na tym, że pokój został przemieniony w krainę z gier serii Super Mario, łącznie z tymi pudełkami, ze znakiem zapytania. I to nie jest tylko i wyłącznie przeniesienie estetyki, to jest też przeniesienie elementów interfejsu, ponieważ jeżeli podejdziemy, dotkniemy to, to pudełko, to ono wydać dźwięk, tam są jeszcze jakieś inne elementy, z którymi można wchodzić w interakcję, więc nie jest to tylko nie wiem, takie jakby zagospodarowanie przestrzeni, jakby miał być to pokój dziecięcy, z racji na taką kolorową i, i, i, i pogodną poprawę graficzną. Ale też można wejść z tym pokojem w pewną e, interakcję. E, no i tutaj coraz bardziej zbliżamy się już do takiego przeniesienia czystej mechaniki e, i też nieco estetyki gier. Jest to praca Racer z 2010 roku. E, taki mój osobisty faworyt, jeżeli chodzi o zanalogizowanie e, mechaniki e, gry cyfrowej. Mamy tutaj taką klasyczną grę sportową, wyścigową, która polega na tym, że. Nie wiem na ile tutaj dobrze będziecie widzieć, ale mamy tutaj takie stanowisko jak z, z klasycznego salonu Arcade, gdzie zasiadamy za kierownicą bolidu sportowego. A ten bolid sportowy z przyczepioną do dachu kamerą. Jest to po prostu auto sterowane e, przez system radiowy, przemieszcza się po takim futurystycznym, kartonowym torze wyścigowym. No i naszym zadaniem jest sterując oczywiście się tutaj, obserwując to, co się dzieje. E, na to, że poprzez tą kamerę, która przesyła nam obraz, możemy sterować samochodem i rzeczywiście mamy takie wrażenie, jakbyśmy uczestniczyli w wyścigu nie wiem, z serii Need for Speed czy Gran Turismo. No może trochę przesadziłem, ale, ale mniej więcej o to chodzi też. No i ta praca, o której wspominałem dwa tygodnie temu, już wiem dlaczego zapomniałem. Pseudonim, czy też imię, nazwisko autora Jan Kit Kate Lam Stworzył pracę Moving Mario. I tutaj krótko, ponieważ już mówiłem o tym dwa tygodnie temu, jest to też zanalogizowanie. Może nie wiem, nawet czy jest taki zwrot. W um, gry wideo mamy tutaj postać Mario, który tak samo jak w grze przemieszcza się nam po planszy. Może podskakiwać, zbierać pieniążki, wchodzić w interakcje z potworkami, e, przemieszczać się właśnie w prawą stronę. Z tym, że mechanika znana nam z, z gry wideo została zastąpiona w ten sposób, że na pewno pamiętacie, jeżeli gramy w Mario, to gra jest e, scrollowana nam. Tak? W, w lewą stronę prze, przemieszcza się ta plansza, dobrze mówię? W lewą stronę? W lewą stronę. I Maria biegnie w prawo, w jakiś sposób wchodzi tam w interakcję z, z otoczeniem Natomiast tutaj w tej pracy polega e, jakby cały trick tej pracy Polega na tym, że my musimy się przemieszczać razem z naszym bohaterem Czyli zaczynamy tutaj w tym punkcie, kontrolując e, to co się dzieje tutaj w obszarze takiego pustego, starego telewizora kineskopowego e, W którym właśnie, o, mamy bohatera mm kontrolując to za pomocą też takiego joypada jak w konsoli NES możemy przemieszczać ten telewizor który nam jakby symuluje to takie przewijanie ekranu w lewą stronę czyli ekran nam się przemieszcza razem z Marią w prawą stronę i co jest zabawne żeby korzystać z tej instalacji to my musimy się przemieszczać razem z bohaterem nie jest to tak, że siedzimy nieruchomo przed telewizorem a bohater i świat jest nam prezentowany, tylko my musimy podążać za jest takie bardzo ciekawe przepracowanie tej mechaniki, nam doskonale znane już No i tutaj taki najbardziej chyba przykład, kiedy rzeczywiście gra, w tym przypadku jest to Quake, została wykorzystana w instalacji artystycznej Instalacja krótko mówiąc polega na tym, że artysta Feng Mengbo Wykorzystał grę Quake, kontrolując ją przy pomocy maty do tańczenia Więc podskakując, wykonując jakieś ruchy nogami Sterował swoim e, awatarem w grze Quake I normalnie uczestniczył w rozgrywce, tak jakby to robił przy wykorzystaniu klawiatury i myszki Czy też pada z tą różnicą, że no, wykorzystywał taki element interfejsu mimetycznego, prawy, Który miał oddawać jakby taniec, czy też takie podrygiwanie radosne mm. No i ostatni przykład, czyli Real Life Tetris Jest to praca, która była postawiona w jakimś też centrum handlowym, tak mi się wydaje Można było wchodzić w interakcję w nią w taki sposób, że jedna osoba stawała tutaj na dole tej instalacji, druga wchodziła sobie na ten stopień tetrisowy i zrzucała od góry te charakterystyczne tetrisowe klocki i jakby zadaniem interaktorów biorących udział w tej zabawie jest tak, jak, tak samo jak w Tetrisie ułożenie takiego w miarę jednolitego kształtu. Więc tutaj jakby w rozgrywce już brały udział dwie, dwie osoby, no i tutaj moglibyśmy powiedzieć jakieś kooperacji, albo może wręcz przeciwnie, ta osoba, która zrzuca klocki, robi to szybko, albo zrzuca specjalnie takie, żebyśmy nie mogli ich złożyć. Um, idąc dalej... Takie teoretyczne rozważania, teraz już troszkę was no teraz jest trochę do zastanowienia się. Chciałbym wspomnieć krótko o takim nurcie, jakim był neopragmatyzm i też w odniesieniu do sztuki, i tutaj jako przykład jeden z reprezentantów tego nurtu będzie Richard Schusterman, który poczynił taką książkę Estetyka Pragmatyczna, Żywa Piękno i Refleksja nad Sztuką, w której, tak jak widzicie tutaj na planszy zaprezentował takie stanowisko, że przyznanie wartości sztuce popularnej przyczynia się do emancypacji, ponieważ wyzwoleniu ulega nasz sposób myślenia zdominowany przez przeświadczenie, że tylko elitarna sztuka jest wartościowa. No i o tym z pewnością mogliby powiedzieć ci z Was, którzy jeszcze czytają lektury szkolne albo do niedawna to jeszcze robili, czyli mamy pewien narzucony kanon, z którym musimy się zapoznać, uznać to za arcydzieła, bądź też nie, ale dobrze by było, jakbyśmy uznali. I z takim bagażem, można by powiedzieć, kompetencji kulturowych, czy, czy obcowania ze sztuką, jesteśmy potem puszczani w to dorosłe życie, a potem już niezależnie, czy czytamy książki, jakie książki czytamy, to może się wydawać, chociaż nie, nie, nie myślę, że zawsze tak jest, możemy mieć takie poczucie trochę, nie wiem, takich kompleksów, że czytamy jakieś nie wiem, dwa tygodnie temu to były wspomniane harlekiny, tak? a właśnie, nie wiem, nie, nie, nie zanurzamy się w jakichś tam dziełach zebranych Mickiewicza czy Słowackiego. I teraz to, co jest też istotne, to to, że wmawia się ludziom, że kultura masowa jest ogłupiająca i zabijająca kreatywność, bo wartości przez nią przekazywane są płytkie. I gdyby, tutaj, według Szustrowana, gdyby odwrócić tę sytuację i spowodować dominację kultury elitarnej, czyli w Wtedy kiedy rzeczywiście wszyscy mieliby kontakt tylko i wyłącznie z tą kulturą elitarną, to wtedy też byłaby ta dominacja tej kultury elitarnej, jakby nie byłoby możliwości wyboru, więc też byłoby źle, jakby wszyscy właśnie czytali tylko te ambitne książki i tylko, znaczy ambitne książki, no takie z takim sznytem artystycznym, uznawanym przez pewne elity, pewien establishment za, za te wartościowe i artystyczne. Jak to jest w przypadku gier, no wydaje mi się, że można byłoby tą estetykę pragmatyczną zastosować, czyli można byłoby stwierdzić, że gry jako takie medium popularne również może pretendować do miana sztuki, a jeżeli nie, nie do sztuki, no to chociaż tej kultury wysokiej, ambitnej. I niektórzy badacze próbowali coś takiego poczynić. Tutaj mamy grata. Ta winora, przepraszam za to zdjęcie, ale no ona się jawnie kojarzy z jakimś, nie wiem, osadzonym, co w kontekście tego skrina po lewej stronie tym bardziej tak trochę bije po oczach, no ale innego niestety zdjęcia nie dało mi się znaleźć. Grant Winora autor książki The Art of Video Games, zastanawia się na jakich płaszczyznach możemy gry uznawać za sztukę, tam między innymi pojawiają się treści jakie w grach mogą się znaleźć, oczywiście też jakieś wrażenia estetyczne, no i tutaj y, wydaje mi się nawiązanie do tego grantów Auto, które już się pojawiło w tym jednym zestawień, co prawda tutaj nie jest to dieta 5, tylko dieta y, San Andreas Gran Savinor tak próbuje jakby wybrnąć z, z takiej nagonki na, na serię GTA, że no wcale to nie są tylko i wyłącznie te brutalne gry, w których jesteśmy bezwzględnym gangsterem, ale właśnie przez to, że te gry pokazują nam tą przemoc, tę, tę obrzydliwość tego świata przestępczego, no to my możemy przeżyć coś w rodzaju katarzys i, i tak przekonać się o tym, jakież to okrutne demony drzemią w, w nas, w naszej psychice W naszej mentalności być może Więc no tutaj już Pozostawiam wam jakby ocenę Takiej próby ratowania GTA przed, przed Krytyką i żeby było Zabawniej to kolejny Przykład z GTA Tym razem Tom Bissell Autor książki Extra Lives Why Video Games Matter Również GTA San Andreas I ten Przykład jest o tyle zabawny, że jakby tutaj nastąpiła pewna refleksja, podczas kontaktu z Grom, nastąpiła pewna refleksja autora tej książki co do własnego życia. Czyli Tom Bissler opisuje to, w jaki sposób opiekował się swoim CJ-em. Nie, to nie jest jego i, CJ, to jest jakiś tam CJ, który e, znalazłem w kontekście tego, że e, Tom Bissell prowadził rozgrywkę, więc chodził tym swoim bohaterem na siłownię, starał się e, zdrowo odżywiać, czyli tak, żeby jego bohater nie, nie był głodny, ale też żeby za bardzo się nie obiadał, e, i tak poświęcał mu dużo czasu i uwagi i w końcu doszedł do takiego momentu, że stwierdził, że no kurczę, mój bohater chodzi na siłownię, prowadzi takie dosyć Ciekawe, aktywne życie. Ja siedzę sobie i tylko to obserwuję i w jakiś sposób go tam kontroluję, i było to na tyle. Dojście do tej refleksji było na tyle frustrujące, że przestał grać w tę grę i jej nie ukończył. Więc tutaj można byłoby stwierdzić, że nawet taka gra jak GTA może w nas wywołać jakąś refleksję, jakieś przemyślenia, więc no jest w pewien sposób pragmatyczna. Tak? Nie jest to tylko i wyłącznie jakieś takie bezcelowe siedzenie i strzelanie do przedstawicieli drugich gangów. I nie wiem, prowadzenie takiej działalności przestępcy ale, ale możemy rzeczywiście trochę pomyśleć nad swoim życiem Ktoś z Was miał taką okazję do przeżycia jakiejś takiej refleksji przy okazji grania GTA? Widzę uśmiechy, tak trochę kiwacie głowami, więc... Okej, okay. no ale... tą dyskusje próbował przynajmniej No i ostatnie już przywołanie Autorów książki Scott Lash i serial Larry globalny przemysł kulturowy i tutaj też wydaje mi się, jest to istotne w kontekście gier komputerowych i też tego, co mówiliśmy dwa tygodnie temu czyli o tym, że mamy tutaj pewien problem autorskości w przypadku gier, że gry są tworzone dzisiaj właśnie te mainstreamowe gry wysokobudżetowe są dzisiaj produkowane przez armię ludzi więc jak tutaj możemy myśleć o jakiejś takiej intencji od autorskiej, jeszcze w takim no skostniałym takim myśleniu właśnie w kontekście tego Mickiewicza i, i, i tak dalej, o sztuce. I tutaj warto byłoby się zastanowić nad tym, czy przypadkiem gry wideo nie są tak jak telefony komórkowe, czy figurki do gier bitewnych, jak tutaj podaję na przykładzie, nie są takim przykładem, postfordyzmu, czyli tego, że produkty nie wychodzą już z fabryki w takim stosunku jeden do jeden identyczne i wszyscy mają dokładnie to samo tylko mogą wyjść produkty z fabryki, które są identyczne, ale potem każdy już nie sobie indywidualizuje, czyli ma indywidualnie wybrany dzwonek, tapetę, gry, które sobie wgrywa na ten telefon, ulubione jakieś zakładki, filmiki, utwory muzyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ten produkt staje się refleksyjny. On nie jest już jakby tym samym, co mają wszyscy inni, tylko ja poprzez swoją własną inwencję <głos》>, mogę w jakiś sposób na, na to wpłynąć, co też w jakiś sposób realizuje swoją tożsamość i wydaje mi się, że w przypadku gier komputerowych jest Podobnie zresztą świadczy o tym jedno z naszych spotkań, kiedy mówiliśmy o, o różnych podejściach do sposobu grania Kiedy mówiliśmy o graczach zaangażowanych i graczach niezaangażowanych Kiedy mówiliśmy o graczach implikowanych i graczach subwersywnych Czyli takich, które, którzy starają się przełamać zasady, wyszukiwać błędy w grach, wykorzystywać je w jakiś sposób I tutaj też wydaje mi się to, to dosyć istotne w tym kontekście na koniec mojej prezentacji chciałbym Wam pokazać trzy gry, które moim zdaniem, to znaczy to jest moje zdanie, można uznać za gry artystyczne, bądź też gry, które mogłyby pretendować do miana sztuki. Pierwsza z nich jest to gra White, którą ja sobie tak roboczo nazwałem jako FPS Action Painting. I może nie będę więcej mówił, tylko pokażę Wam na czym ta gra polega Tak, więc to jest właśnie gra White Jest to gra niezależna, stworzona, o ile dobrze pamiętam, na konkurs gier realizowany we Francji I jest ona oparta na Unreal Engine I polega właśnie na tym, że przy wykorzystaniu różnego rodzaju zmyślnych narzędzi, czy też broni, chodząc po podłodze która jest tak naprawdę białą kartką możemy raniąc, bądź też niszcząc stworki, które sobie beztrosko chodzą po tej planszy, wchodzą są w interakcję tam nie wiem, tańczą e, ze sobą, Beztrali. w jakiś sposób się poruszają tak e, no, so, muszę przyznać, że sama obserwacja e, tych stworków i potem proces jakby tworzenia dzieła e, no, jest dosyć bolesna bo też można się tych stworków nieco przywiązać i później jakby miałem taką właśnie sytuację, że obserwowałem stworka koloru czerwonego, mi bardzo próbowałem namalować kwiatek ponieważ to był już szczyt moich możliwości plastycznych i chciałem, żeby ten kwiatek miał czerwone płatki, ale bardzo długo na, na planszy nie pojawiał się czerwony stworek. W końcu jak już się pojawił i, i chciałem, już tak powiem, go rozsmarować po planszy, no to on wszedł w interakcję z jakimś innym stworkiem więc sobie tak beztrosko podskakiwały, śmiały się do siebie i było mi po prostu przykro, no, ale trudno. E, jak to się mówi, celu uświęca środki, chciałem stworzyć dzieło sztuki, więc czerwony stworek został rozjechany, bo po Więc tutaj jakby korzystając z, z interfejsu, który jest nam doskonale znany z, z gier typu FPS Możemy się zamienić w takiego e, poloka i takie action painting właśnie sobie e, urządzić e, I następnie przedstawić te, te prace i, I ta gra cieszyła się, może nadal się cieszy, dosyć dużym zainteresowaniem Zresztą tego, że bardzo dużo prac było właśnie wysyłanych na serwer i można było obserwować jakieś takie radosne twórczość tak, takich artystów strzelających do, do stworków Kolejna gra którą chciałbym wam pokazać to pokładkowa przygodówka gra nazywa się Jung i jest o tyle ciekawa, że została zrealizowana w taki sposób w jaki realizowane są pokładkowe filmy animowane, czyli mamy taką malutką scenę po której przemieszczają się bohaterowie, którzy są takimi figurkami wykonanymi wcześniej i jakby ta rozgrywka jest w taki sposób prowadzona, w taki sposób rejestrowana, jak jest to w przypadku animacji poklatkowej, już nie będę pokazywał w filmiku, może później umieszczę go jakoś na naszej stronie, ale wydaje mi się, że już kiedyś chyba tę grę pokazywaliśmy. No i ostatnia gra, którą dzisiaj będzie możliwość, oczywiście jeżeli jest starszy czasu i będziecie mieli ochotę, będzie można wypróbować. Za dużo o niej nie powiem, żeby nie, nie pokryć Wam zabawy odkrywania, czym jest studnia, ale jest to dosyć ciekawa gra pod względem plastycznym, co już chyba na podstawie tego z widać, ale też pod względem tego, w jaki sposób możemy wchodzić w nią interakcję, w jaki sposób ją odkrywać I muszę się Wam przyznać, że dawno już gra niezależna, jakby bardzo niezależna pod różnymi względami no, zatrzymała mnie na dłużej, a zwłaszcza, że w ostatnim czasie mamy tych gier setki w różnego rodzaju bundlach, zestawieniach, nie wiem, na wyprzedażach na Steamie i po prostu, żeby to przejrzeć wszystko, no to trzeba było mieć spięć żyć, jak w niektórych grach, no ale niestety nie wszyscy tak możliwe, natomiast studia mnie zaintrygowała i różnych rzeczy tam próbowałem, żeby ją odkryć, więc, więc zachęcam. Jeżeli będziecie mieli ochotę po, po dyskusji sobie wypróbować, The well, to, to zachęcam. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ta prezentacja trochę Wam pewne aspekty naświetliła, o których chcielibyście podyskutować, o których chcielibyście może wyrazić swoje zdanie. A jeżeli nie, no to przepraszam bardzo. i będę czekał na Wasze jakieś propozycje, Wasze spostrzeżenia, więc zapraszam do dyskusji. Już możemy zacząć. Wszyscy się jeszcze podozumowali. Ok, Odwróć więc się czekam, czekam, czekam na Wasze jakieś raczej spostrzeżenia. Kto to, pierwszy? To, może, to może ja zacznę okay. e, Nie byłem na ostatnim akademiku, więc nie wiem, czy to było poruszane, e, ale określenie sztuki jest określone bardzo subiektywne Co dla jednego jest sztuką, a drugiego sztuką nie musi być. I tutaj też e, to będzie podchodziło pod gry. Jednak dla jednej osoby może być sztuką, a drugiej nie. Tak samo jak jedna rzeźba może. E, przywoływać pewne uczucia jednej osobie, a dla drugiego będzie to zwykła e, bryła odpowiednio oczesana. I tak samo jest z grami. E, są gry, w których np. Carmageddon, gdzie roz, tak możemy finezyjnie rozjeżdżać w tych przechodniów, Finozyna. że dla nas będzie to, e, to dziełem sztuki. Tak? A takie gry jak Journey nie będą nas ruszać. To będzie bardzo trudne określenie, które gry są artystyczne, a które gry nie są artystyczne, bo każda gra może być artystyczna a każda gra nie może być. To wszystko zależy od nas. Czy nam się podoba, czy to oddziałuje na nasze uczucia. No to teraz powiem, że był ten temat. Tak, byłby, był poruszany, czy też od razu no to trzeba było posłuchać. No. Posłuchałeś i masz tak. A, znaczy ja na samym początku mówiłem, że nie, nie będę się starał definiować sztuki z racji tego, żeby sama ta definicja na przestrzeni lat była wielokrotnie y, zmieniana, nie nadążała za zjawiskami, jakie w sztuce się rozgrywały. No i też w kontekście gier komputerowych jest to o tyle niebezpieczne, że jeżeli myślimy o sztuce, to cały czas mamy jakoś tak, nie, wiem, świadomie, podświadomie wszelako y, jakieś takie cały czas odnosi nas do, do tych mediów tradycyjnych, do literatury, właśnie wspomniałaś o rzeźbie, e, nie wiem, do kinematografii, do fotografii, do malarstwa itd., itd. Natomiast w przypadku gier komputerowych nadal jest to dosyć problematyczne i zresztą nawet te zestawienia, które pokazałem, no to nie wiem, czy byście się zgodzili, że rzeczywiście ten te Resident Evil tak? I, i Metal Gear Solid, czy rzeczywiście to są gry artystyczne? Ja bym na dwie kategorie. na Kategorie gry artystyczne i gry, które Działają na nasze emocje i gry, które pięknie wyglądają Takie gry jak na przykład gdzie gra jest zbudowana Czy cały świat jest zbudowany z papieru Ona pięknie wygląda, ale nie musi być artystyczna tak? Dla jednego dla drugiego może być No i gry, które oddziałuje na emocje Takie jak To The Moon, która nie wygląda najlepiej, bo to jest RPG Maker Ale bardzo silnie oddziałuje na, na gracza To też musimy zastanowić się, czy chcemy artyzmu Takiego uczuciowego czy artyzmu wizualnego? No, na przykład Never. Good. Pojawił się no. jeszcze artyzm mechaniczny. I mechaniczny, zeszłym, tak. <laughs> tak. dwa tygodnie <laughs> temu, że właśnie e, będę tutaj e, zdanie Arka mhm. przytaczać, że już tak chcesz rozdzielić, że e, może trzeba by się skupić na tym, co jest dla gier no. charakterystyczne, czyli właśnie na mechanice. Nie, to oczywiście mam, mam tutaj listy gier, które były tam, dlatego wyglądały pięknie. Ale to nie jest też tak, że te poprzednie media dorobiły się raz tego swojego statusu jakby mediów artystycznych, tylko też mamy nie wiem, powieści kroszowe, które wyrzucamy po przejeździe pociągu, albo nie wiem, ludzie myślą o kinie, że jest kino rzemieślnicze i kino artystyczne, autorskie i, i dużych studiów i tym podobne. No tak, to jakby ten wątek kinematografii też się pojawił dwa tygodnie temu. Znaczy, może jeszcze zanim przejdziemy dalej, to trochę myślałem o, o, o tym, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu. Jeszcze tak sobie, prze, prze, po tym jak sobie przesłuchałem to, co nam się udało nagrać, to trochę nas Arek zapędził jednak mimo wszystko w, w, w kozi róg, jeżeli chodzi o tą mechanikę. I rzeczywiście trochę się podzieliliśmy na taką opozycję ci, którzy myślą o grach w kontekście sztuki właśnie w, myśląc o tych elementach nieinteraktywnych, estetycznych takich zapożyczonych ze starszych mediów kontra Arek, który tutaj postulował, żeby skupić się na tym, co jest dla gier charakterystyczne ja sobie tak pomyślałem, no okej, okay, ale jak, jeżeli mamy kontakt z grą to mamy kontakt ze wszystkimi jej elementami to nie jest tylko i wyłącznie rozgrywka albo to nie jest tylko i wyłącznie warstwa audiowizualna, tylko całokształt tak? bo to tak jakbyśmy chcieli nie wiem, wziąć pod uwagę e analizując obraz, wziąć pod uwagę tylko ramę, albo nie wiem, tylko pójd barwy, już niekoniecznie tam myśląc o, o plamie, czy o liniach, czy tam jeszcze coś innego nie jestem specjalistą od malarstwa, ale jakby tych innych aspektów, czy nie wiem, jakby brać pod uwagę, m, analizując rzeźbę, czy zachwycając się rzeźbę, nie wiem, tylko biorąc pod uwagę materiał, z jakiego jest yy, stworzony. Z tego tutaj cały kształt trzeba byłoby wziąć pod uwagę. Yy, i też jeszcze raz wrócę do tych zestawień, no one się właśnie wydają, że w wielu przypadkach one chyba zapominały o tym, że są takim całoształtem i jeżeli pojawiały się takie gry jak z innymi lud, no to nie wiem co tutaj miało. To także zabijanie ząbi na paszczenie nie przychodzi To No bo cztery, to trzeba byść, bo czwórka jest akurat uważana, że są związane za jedną taką najlepszą tę serii. To Ta część serii, która jakby. Stany Zjednoczone o, o, otworzyło, no. mhm. tak mi się przynajmniej wydaje wcześniej była popularna w Japonii, w Europie Natomiast stany Zjednoczone była dopiero od czwórki A od... czy od razu szkółka? Nie wiem, jak wy myślicie? Jak znaczy, podejrzewam, wydaje? że, że, że, że większość ludzi po prostu interpretowała te jako arcydzieło, Bo te gry po prostu no, naj, zwyczajnie się podobało, że podwiorcom czy recenzentom i... i Konfilii, że są tak dobre, że, że można je nazwać arcydziełem czyli jak recenzja tezecie, sześć na sześć gwiazdę bo raczej jak, jak patrzymy po poprzednich mediach no to włącznie z tymi, do których początkowo środowiska czego nie nieprzychylne, a wręcz wrogie takie jak fotografia czy film to tak naprawdę dopiero po tym jak artyści zaczęli używać tego medium, medium do własnych celów, do wyrażania jakichś tam swoich e, postulatów no, to, to dopiero, jak zostało to, to wchłonięte, dopiero przez samych artystów, to to zyskiwało już takie, na, na przykład tak było z fotografii. Z fotografii był przecież strasznie wrogi stosunek. Miałem no to, to też się pojawiło, także no. mówiliśmy o tym, że z każdym medium było przyrównywane tego starszego, czyli w tak, fotografii tak, próbowano tak. znaleźć te elementy, które są z malarstwa, że a, zwróćcie uwagę, to jest to i to jest to. Jest no tylko, że właśnie fotografii tego, fotografii. w fotografii takich elementów nie było. No ale, to ale próbowano, tak samo to jest... jak... Była zbyt, za to, że jest zbyt werystyczna, za to, że ten mechanizm, że to powiesz to jest takie mechaniczne odtwarzanie, że tych szczegółów jest za dużo. I wtedy pojawił się pod tytułem piktorializm, gdzie ci ludzie specjalnie maz, mazali to tych, tych, a, bo wtedy to był papier złym, czy po płytkach, po to, żeby to przypominało obraz. I de facto to, co ty pokazałeś dzisiaj z tych instalacji, to jest właśnie mniej więcej takie piktorializm, to znaczy oswajanie gier na przestrzeni muzealnej. Mm -hmm. um, w taki sposób, żeby właśnie coś zrobić z tym zjawiskiem. Tak samo jak na przykład to, że gry są teraz w tak modern Museum of Art. To nie jest chyba do końca dlatego, że one są sztuką, tylko dlatego, że one mają jako medium już pewną historię i nadają się do muzeum. Czy to sztuki współczesnej to już można by się zastanowić. Natomiast na pewno nadają się już do muzeum z racji na swoją historię i wpływ na kulturę. Czy na popkulturę. Czekamy na muzeum roku w Połganiu, to przekonacam? Do Wrócenia? Do Wrocławiu. No tak, no, to jest... Może się doczeka. Natomiast, natomiast, natomiast de facto, de facto jestem ciekaw właśnie, jak to będzie kiedy artyści zresztą na, na szerszą skalę stosować to, co pokazywałaś ta, ta praca abstract painting, tak? To był jakiś rodzaj wykorzystania już mechaniki gier, czy nie? White, praca się nazywała white. Nie, nie white. Ta nie. z logistikiem. A, o tym wiem. A, tak. To jest to było wykorzystanie jakiejś takiej postaci. Niestety nie, nie pamiętam to mogę nadrobić, no, albo gdzieś tam wrzucę. Czy to było wykorzystanie chyba, postaci, która się pojawia w jakichś takich stripach komiksowych popularnych mm -hmm. w Francji i ona po prostu się poruszała po plansz, znaczy, nie wiem. Na, jakby tutaj głównym tym wykorzystaniem mechaniki yy, gier to było to stanowisko z joystickiem i to, że mieliśmy tam jakiś highscore, tak? W dole, w dole. Natomiast zresztą no, to. Zresztą się bardziej no tak z ten z... nie prowadzi. tak? tak też jakieś tak. takie właśnie. Ludzie się tam dopatrywali, jakieś takie metafory, że ludzie nabijają te punkty i, i posąg, prawda? Płocą, płocą. I te, że to Ale płocą. to jest właśnie jako próba ożenienia trochę dzieła sztuki przestrzeni muzealnej właśnie z grami wideo. Bo z grami wideo też takie takiego, my rozmawialiśmy o tym z Marcinem jeszcze chyba wczoraj czy przedwczoraj. gry są, gry są w bardzo specyficznym medium, to nawet pod względem. To, to, co je odróżnia między innymi od wszystkich pozostałych, to to, że my. Jesteśmy praktycznie non-stop oceniani. W pozostałych, w pozostałych mediach, w pozostałych dziedzinach sztuki my tak naprawdę możemy nie wiedzieć, że nie mamy kompetencji co do oglądania pewnych obrazów, co do słuchania muzyki, co do czytania książki. Możemy przeczytać całą bibliografię Nabokowa na i nawet nie czujemy się jak idioci, bo nie wiemy, że, że powinniśmy mieć jakieś tam zestaw wiadomości. Tak samo obraz milczący nie będzie nas oceniał, tylko po prostu sobie będziemy oglądać obraz Mondrian'a, powiedzmy. tak. To są takie, to jest taki z takich przykład kompletnie nie wiedząc o co chodzi. I nikt nam, nikt nam... Też się nawet nie, możemy się nie poczuć źle w swojej ignorancji, natomiast gry nas cały czas testują, przynajmniej te takie najpopularniejsze, te między innymi, które były wystawione. I nie pozwalają nam iść dalej, ale nas w jakiś tam sposób odpytują i tak trochę edukują z takim bacikiem. Ale to jest tak, coś, co... trochę a też tak trochę podpowiadają No, no tak, tak, tak, to tak, no tak to jest tak Nikt się nie poczuł tak zagubiony, że tak, porzucił tak, tak, tę tak, rozgrywkę tak, Tylko tak. jak nie wiesz co robić, to, to, to jest ci tak, pomożemy to jest, to jest takie dosyć dziwacznym sprzężenie, którego w zasadzie nie można na szukać jakby gdziekolwiek indziej mhm. Ale też możesz się nauczyć, możemy dowiedzieć się właśnie w komputerowy o pewnym obrazie, o pewnym, o pewnym muzyce i samemu poszukać i samemu... Nie, nie mówię, że to jest złe, nie? nie mówię, że to jest złe Natomiast dzieło sztuki jakby ma odbiorcę tak naprawdę gdzieś, każde takie sztuka przez duży syn uznana, to już tylko od, tak naprawdę od kompetencji odbiorcy zależy, czy on coś z tym zrobi, czy go to poruszy, czy zajesz tutaj do tej tematyki. Natomiast granie, gra na przykład będziesz stał w tym miejscu, jeśli um, nie nauczysz się pewnych reguł formalnych rządzących tą grą, bo to jest jakby twoja nagroda. Ten system kary i nagrody jest strasznie wpisany i być może to jest na przykład to, co dzieje gry od dzieł sztuki. Takie rozmiarze w potocznym w tradycyjnym sensie. To jest, to jest bardzo ciekawa obserwacja. No, tam widzieliśmy e, próbę z e, przeniesienia gier wideo do muzeum, e, zrobienia, jak powiedziałeś, z analogizowania A gdyby m, przejść w drugą stronę, gdyby właśnie spróbować e, to właśnie wykorzystując gry wideo, pokazać, e, przekazać emocje, przekazać uczucia. Tworzyć taką grę, która będzie dziełem sztuki, która będzie właśnie sprawiała, e, że ludzie będą chcieli to zobaczyć. Simulator symulator Muzeum Sztuki. Nie, nie, to jest, to jest Nie wiem, <śmiech> <robi drugą stronę. śmiech> Czy słyszeliście <śmiech> o takiej znaczy, grze? W zasadzie ty właśnie się wskazali, czy to jest gra, Mountain? A ja po prostu tak tym wiem, um, to, to jest nazwijmy to dzieło twórcy, anim animatora um, od filmu Spike'a Jonesa, Her. Um, mhm. I to w zasadzie jest rodzaj instalacji artystycznej. Znaczy, mamy do czynienia z górą. I tam początkowy komunikat jest chyba, że ty jesteś górą, ale tak naprawdę to jest taki osobny twór, z którym się nic nie da zrobić. Tak naprawdę można sobie wyglądać z innych stron, na te górę spadają różne przedmioty, co można interpretować bardziej lub mniej symbolicznie albo wcale. I można mieć tą górę tam włączoną przez cały czas nawet w tle. I ona co jakiś czas dzieli się swoimi przemyśleniami i generalnie im dłużej to trwa, tym te przemyślenia są coraz bardziej egzystencjalne. I tym bardziej ona, ona ma się coś takiego, że się jakby trochę zwraca, to ciebie trochę nie. A w pewnym momencie tak naprawdę zaczyna Ciebie mieć kompletnie gdzieś. Bo ona jest górą, a Ty jesteś tylko co. A na w, pewnym, w pewnym momencie chyba jest coś takiego, że nawet jest taka implikacja, że góra to jest jakby rodzaj stwórcy. To jest właśnie taki artysta, taki, taka kwintesencja takiego albo Boga stwórcy, albo artysty niezależnego. Jest to bardzo elegancko zrobione bardzo prostymi środkami, natomiast właśnie to, to, to się wybija w ten sposób, że to w ciężko nazwać grą. Bo tam, ale tak jak, tak jak z dziełami sztuki, tam są zasady tylko my sobie nie do końca jesteśmy w stanie zdać sprawę tak naprawdę jakie i w zasadzie nie wiemy kiedy przegrywamy, a kiedy wygrywamy to z dziełami sztuki też jest bardzo Dzień, konkurencja, to jest Dierrester na konkurencję To mi przychodzi na myśl gra gdzie może być gramy, może być, może nie być gramy. czy czy przechodzenie nie, jest, jest przez tymi krajograf, czy to jest rozgrywka, czy tylko odpieranie bierne i domyślanie się o co w tej grze chodzi czy to już jest artyzm. No nie wiem, no, przynajmniej w, w przypadku tych starszych gier, gdzie nie, gdzie nie mieliśmy zaznaczonego na minimapie wielkiego czerwonego znaczka, gdzie mamy iść i gdzie rzeczywiście musieliśmy kombinować o co twórcom chodzi w jakichś takich klasycznych przygodówkach, czy, czy nawet jakichś grach zręcznościowych, gdzie rzeczywiście trzeba było się nauczyć tych zasad, gdzie nie mieliśmy jakiegoś, nie wiem, samouczka na swoim początku, albo poradnika, tylko sami musieliśmy się dowiedzieć o, o co chodzi, więc jakby no, taka próba odnalezienia o co chodzi w dyrektor, nie wydaje mi się, żeby to było coś nowego i egzotycznego, to może być nowe i egzotyczne, jeżeli zastanowimy się nad tym, na, na ile to przypomina gry dzisiejsze mainstreamowe, czy też nie mainstreamowe gry eee, a na, na, na ile je, jest to takie odtworzenie tego, do, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni Dziwiło mnie to, że w Więc... tej grze nie ma gry, nie ma odgrywki. jest mm. tylko bierne odbieranie Właśnie znaczy, no, tam jest i tom... są zasad, musisz, musisz pokonać pewną przestrzeń, żeby przeczytać pewne opowiadania to tak mniej więcej wygląda, Wys wysuwać opowiadania z danego przez doktora które jest na jakieś tam części możesz chyba pewnej części nie znaleźć, ale to też trzeba by się chyba bardzo starać. Bo z teraz na to było prawda? Tak, ja to odbieram bardziej jak film, mi muszę przejść. Jesteś po prostu świadkiem pewnej opowieści, a no i od Ciebie zależy tylko tak naprawdę prędkość, z jaką tej opowieści słuchasz. Może ja wrócę do, do, do tego pragmatyzmu. To może... No, też wydaje mi się, że, że taka to też taką trochę trudność. Rzeczywiście określenia, czy te gry są sztuką, to te, to, mówi, rzeczywiście to jest, to jest istotne, to, że sztuka po prostu jest e, i my możemy w jakiś sposób ją odbierać. Natomiast w gry musimy się rzeczywiście bardzo zaangażować. A może te gry wcale nie, nie muszą być sztuką. Może to jest tylko nie wiem, jakaś nasza pretensja, e, że, żeby to uznać te kulturę popularną za coś wyższego, coś lepszego. Tutaj dwa tygodnie temu e, Arek sugerował, że jakby odbiorca e, takiego dzieła kultury popularnej jakby chce je no nie wiem, ulepszyć, w jakiś sposób tak mówiąc, że, że to jest sztuka. E, a, a może gry wcale tego nie potrzebują, może gry mają być mainstreamowe, bądź nie, ale to, to ma być rozrywka. Mo, może... To... O, przepraszam. To też kontekst tego, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, czyli tych takich, no nie wiem, ataków, pokazuję cudzysłów dla tych, którzy, dla tych, którzy będą słuchać tego, na, na, na te osoby, które próbują rzeczywiście osiągnąć coś więcej tworząc gry, albo osoby, które próbują dostrzec coś więcej w może, może dajmy sobie spokój, chodźmy do domu i zastanawiajmy się <gry> nad tym, czy domu, może one tego wcale nie potrzebują, albo może jest... Jakieś takie gry, które moglibyśmy uznać za sztukę są na tyle marginalne, że właściwie o czym by mówimy. No, ale dla was, dla kultury to zawsze będzie interesujące. Dlatego, że no, to już abstrahując do tego, <laughs> tego, że to jest popkultura. Tak? Ale z tego względu, że gry mają um, to wszystkie warstwy, jest cała warstwa audiowizualna się składa z różnych elementów i pomiędzy nimi zachodzą pewne relacje i tak jak, tak jak powiedziałeś przed chwilą, nie ma sensu tak naprawdę z, tego, z tej całości wydzielać żadnej, jednej z tych warstw i analizować ją tylko w 100%, tylko właśnie najfajniejsze jest napięcie pomiędzy tymi warstwami i to jest coś, co zawsze bada, czy mediów będzie interesować, także chociażby pod tym względem. Tak samo jak recepcja tych. Tak a nie jest tak trochę, że spędzając tyle godzin z tymi grami chcemy sobie trochę usprawiedliwić y, sami przed sobą, że te gry to nie jest tylko takie płytka, rozrywka, to może być coś więcej, to może być kultura i ja wtedy lepiej się czuję z sobą. Ja nie, nie tylko gram, z... ale też czuję... To, to, to co jest coś to twój kompetencji. To jest to <śmiech> kompetencji. No powiedzmy, że nie wiem, jesteś w stanie rozróżnić e, fabułę przeciętnego FPS-a od Bioshock'a Infinity, jeśli masz jakieś pojęcie o literaturze. Jesteś w stanie to ustawić, skukierarkizować powiedzmy odrobinę wyżej, już popmasz trafując od tego że, że ta gra jest jakimś takim strasznie dziwnym konglomeratem. Strasznie prostej, brzeganej i wręcz, wręcz jakby powiedzi, rachitycznej strzelanki z obieścią tej klasy. Ale jesteś w stanie to w miarę ocenić na tle historii literatury, którą masz w głowie, oczywiście ze względu na język polski, język angielski, to czego się nauczyłeś na studiach, prawda? Sęk, że... nie, nie sądzę, że to byłby ten trop, że chcemy sobie trochę jakiegoś splendoru dodać, że w ogóle zagrywam się 10 godzin czy tam nie. Nie, nie, to nie, To już to, nie, jest. Mnie się też wydaje, że poza tym, tą całą swoistością gier i różnicami, w jaki sposób one nas angażują, to gry mogą mieć taki jakby instytucjonalny i marketingowy problem, żeby się sprzedać jako sztuka, bo ty wspomniałeś o tym problemie autorstwa i, no nie wiem, kino dopiero w pewnym czasie jakby ustaliło, że reżyser będzie tą osobą, którego będziemy uznawali za autora, ale to też nie jest zasadą, bo jest czasami tym autorem bywa na przykład, nie, w przypadku starych horrorów często się wspomina o autorach charakteryzacji jako niesamowicie ważnych osobach, a reżyser jest w tym systemie produkcyjnym gdzieś tam daleko albo w filmach ze znanym komikiem to często on jakby za tego autora, także po prostu trzeba wybierać tych autorów i bardziej ich promować, a w grach jest ich trochę też mało, myślę. Może to jest swego rodzaju parametr, bo przecież w malarstwie było dokładnie odwrotnie. Malarstwo już przeszło ten etap, kiedy um, kiedy mieliśmy do czynienia z czymś takim jak śmierć autora. To w sumie, w sumie nie jest tak naprawdę postulat tylko i wyłącznie malarski, tak? ale po co chociażby walkall właśnie robił wszystko to, żeby zatrzeć. Tego ale autora. Ale on był one A, one Ale Paradoks <laughs> jego, jego sytuacja oczywiście polegał na tym, że jego styl był na tyle charakterystyczny, że mimo, te, mimo tej produkcji ta, taśmowej, fabrycznej i tak dalej, to nadal było na tyle oryginalne, że i że tak posiadało cechy autorskie. Także on de facto, jemu ten eksperyment się nie udał. To de facto tylko ten fikcyjny eksperyment, on jest chyba fikcyjny, jest z tego filmu Banksy'ego, Reaction Truth Gift tego Tego nieszczęśnika, który próbował naśladować. A, mm, mm, graficiarzy, nazwijmy to tak, czy street artowców bardziej. On jakby zaczął tak powierać, że rzeczywiście te, te kompletnie bez sensu te wzory, że, że, że praktycznie udało mu się w ten sposób osiągnąć to, to, co chciał zrobić Warhol, czyli totalne zatarcie symboliki, ikonografii i tak dalej, i tak Ale może wiele wideo też będą, kiedy, kiedyś może dojdą właśnie do tego, że autor nie jest tak specjalnie ważny. Wydaje że gra ma wielu autorów czas. No, byłoby Przykładem może być to nasze kochane, czy też nie, Tale of Tales, które e, tworzy nie gry. Mówi, że to nie są gry, to jest sztuka. I właśnie ma takie pojęcie, że robi coś, co teoretycznie wygląda jak gra. Mniej więcej się w to gra, więc e, ma jakąś motorykę w sobie, ale głównie opowiada, tylko i opowiada, bądź nawet nie opowiada, tylko pr próbuje ci powiedzieć, że jesteś w to wrzucony. E, przeważnie cię właśnie nie ocenia zupełnie. Tylko chcę, żeby samemu rozpracował to, o co chodziło twórcom. I oni właśnie dlatego mówią, że to jest sztuka. I to nie jest w ogóle gra. To jest duży problem tak? To, co nazywamy w ogóle interaktywną rozrywkę grami. Gra od razu sugeruje konflikt, wygraną, przegraną zasady. No i to jest właśnie not game's manifesto, tak? ale nie gra to sobie potworek to, to, to, to, Nie, nie mam Ale już nie ma odrzegnego pieniędzy, a nie gra. Dobrze, pamiętam, że się z tego odrzegnywa tak, tak, tak, w końcu. Ale za późno, bo to już poszło tak, w świat. Tak, tak, no tak, tak w to poszło w świat niestety. Nie mamy słowa na określenie interaktywnej rozrywki, interaktywna rozgrywka, która nie jest grą Tak, tak, minimum takiego słowa. I nie, nie jest filmem. interaktywnym. Gdy Czyli ja mam to określenie. O fenomen ergotyczny. Tak. Fenomen ergotyczny, <coughs> dokładnie. Kwaśni? Fenomen ergotyczny. Ja. <coughs> za długie tutaj. <coughs> za długie. To, to jest świetny przykład. Tak, tak. Tak, dokładnie. Co chciałem powiedzieć, żeby mi uchnął. Ale jest warto rzeczywiście. Michela tak, i Aurei, to jest dobry przykład, przynajmniej na przykład, na, na przykład jak to się mówi, jak się nazywa taka w czegownym Matka ma Tak, No to jest, to jest tak naprawdę rodzaj impresji, takich, um, oni tam rozstawiają w tym w nieskończonym lesie rodzaj takiej siatki pojęciowej tak naprawdę, tam są różne pojęcia, różne symbole, które można sobie interpretować w zasadzie dowolnie, a z drugiej strony jest tam Jakiś minimalny ciąg pod tytułem rozpoczęcie, zakończenie i jest jakieś pojęcie przegrane. Także ja tych na początku nie robiłem, ale im dłużej się zastanawiałem, to tym bardziej dochodzimy właśnie do wniosku, że oni próbują jakby znowu pożenić pewne koncepcje, koncepcje gry rozumiane w tym starym sensie mm. czyli właśnie jako zbiór reguł formalnych, które mm. gracz musi się nauczyć i jest potem nagradzany przejściem kolejnych etapów aż do wygranej i ona dzieła sztuki właśnie daje tą zmyłkę, tak, Gdzieś do domu babci tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tutaj jakby... to jest taka kpina w to jest tak, jeszcze z okazji gras właśnie z widzem i tak dalej więc to się bardzo ładnie wpisuje chociażby w te wczesnoestetyczne koncepcje mm. sztuki jako gry, nie wiem, Gadamera i tak dalej no także widać, że to zostało przemyślane dosyć dobrze się pojawia bardzo często, udało tak, to, to się. To, ona to. jest koszmarna technicznie i stylistycznie. Znaczy no, hmm. stylistycznie może nie, ale technicznie, natomiast natomiast tak po dłuższym na myślę, po hmm. paru analizach hmm. oczywiście zdało znaczy. no, no no, się. No, nie wiem czy to no, było. Nie ma znaczenia, czy to było no, intencją, no, czy nie. No, natomiast nie no, nie no, nie. No, A nie, nie. To jest. masz stronę i tam jak ich zadotujesz, to masz pełną wersję i macie masz dziękuję. Tak bardzo temu mi się nie spodobało, że na pewno... Udaćmy wątek! No, to, to porozmawiajmy o tym, jak powinno się wyszukiwać frazy w górę. Tak, <grym> teraz mi nie darujecie. A... Niepotrzebnie powiedziałeś, że można Cię krytykować. Jakby o, tak. <grym <grym <grym za dobry jest. No tak, za dobry jest. Ale no, to, to może jeszcze pociągniemy trochę w ten wątek autorskości, bo on tak jakby no, siłą rzeczy wypłynął. I pamiętam, że jak mieliśmy w zeszłym roku wystąpienie na festiwalu komiksu, kiedy właśnie próbowaliśmy się z tym pojęciem autorskości w przypadku gier zmierzyć, to nawet pod podtytuł naszego wystąpienia brzmiał, czy istnieje Tarantino, gier wideo. to jakby trochę w domyśle był to ten twój sudan. Um, Mój i, to fajnie brzmi. Tak, tak. I czy myślicie, że w takim razie w przypadku gier komputerowych można byłoby wskazać takie osoby, które no może nie nazwalibyśmy od razu artystami, ale takimi rozpoznawalnymi, pod różnymi zginami, czy to mechaniki, czy, czy estetyki, czy może poruszanej tematyki twórców po prostu, autorów. czy.. Chen. Genovo To z Dengiem Pobanem. kiedy idzie dyrektor, to prostu się I akurat już chodzi o autorstwo gier, to ja się skłoniłam i temu, że można wyróżniać autorówkę. Może w takim Ubisoftu nie można, więc płacić 1000 osób za rok na odkrycie, na odkrycie, na Chociaż myślę, że też ta, tam jest ta, wiele małych spółek udzielonych, które pracują z Ale w przypadku, gdy jest jeden dyrektor kreatywny i jeden art dyrektor, mo można wyszczególnić osobę, która trzyma. Co się znaczy, pojęcie game directora. różne studia, różne określają, co jest creative director, art dyrektor oddzielnie. Ale w porządku, to bardzo jest oczywiście gierny dyrektora, który stoi jeszcze nad wszystkimi szefami działów tak naprawdę. To jest osoba, która trzyma całą wizję gry razem. Trzyma wizję mechaniki, trzyma wizję stylu graficznego, trzyma wizję dźwiękowania oraz fabuły. I ja się uważam, że takie osoby są. Jak na przykład teraz nie jestem w stanie się przyłączyć. Że ktoś służył w biodmutynie. Pierwsza. Ancel, on cel? Ancel. Trzeba sprawdzić. 77 osobowością, może, która trzyma całą wizję projektu tak naprawdę w ręku i tak, tak, jest, tak w taki w tam szczególności ludzie to mogli to, to czasami się im zarzuca, bo to jest też w przypadku sudy, które się często właśnie promuje jako jakiś tam creative które że właściwie Dyrektor kreatywny, czyli kto? Nikt. Tak, Który która trzyma wizję Ja też podzielam ten pogląd, natomiast dużo osób, e, kiedy czytałam właśnie artykuł o ludziach, akurat no się przepraszam, że niego zwołuję. Natomiast e, dużo osób wtedy stwierdziło, że to jest tak sztucznie nadmuchany, że to jest po prostu taka jakaś akcja marketingowa, żeby e, w grach wyróżniać twórcę jednego, jakiegoś właśnie, który ma swoją wizję i ludzie ją realizują, bo się może, on nie jest w zrobić wszystkiego. I, I że tak naprawdę to jest taka wydmuszka, że dyrektor kreatywny to jest taki nikt, który po prostu udziela swojego nazwiska i firmuje tę grę. No ja się z tym nie zgadzam, no, ale, ja tym nie zgadzam ale, ale wiem, że taki zarzut jest. I po prostu... są bardzo różne przypadki. Na tak, tak. przykład Peter brał, że w kolejnych cywilizacjach, a nie ma jego nazwiskiem. to jest, jest problem Huffingowy. Tak. Na przykład Hideo Kojima, tak. takich gier jak Metal gier nie lubi nikt. Po prostu można powiedzieć sobie, że Hideo jest tylko dyrektora, ale nikt nie robi takich gier. To czy są dobre, czy są słabe. Tego nie robimy. Z drugiej strony, gdyby na przykład teraz, dyrektor kreatywny Miksos w i powiedział, że Assassin's Creed jest moim dzieckiem, moim grą, to nikt w nie uwierzył. Assassin's Creed jest dziełem sztabów, gdzie nasi na kontynentach tak naprawdę. I myśmy tak naturalnie czujemy różnicę między autorskimi grami, a takimi produkcjami tworzonymi przez wielkie zespoły tak naprawdę. To nie jest kwestia rozmiaru zespołu, bo są takie zespoły właśnie jak, nie wiem, ze tworzący gratulizm, polifon digital. Można się stanawiać, to jest gra bez fabuły tak naprawdę, to jest gra rajdowa. Ale tam czuć wizję jednego człowieka, który ją realizował, który dobierał rzeczy do niej, który miał przy przekazał całe z połowy tworzące grę. A z drugiej strony mamy Series for Speed, która jest po prostu taką produkcją. Tak? Produkcją stworzoną od tabelki, przez dział designu, po to, żeby się w dobrze grało. I... Czyli teraz trochę wychodzi tak, że ta yy, z tego takiego. Yy tej, tej krótkiej dyskusji, wchodzi taki trochę podział, że Assassin's, że Assassin's Creed Need for Speed to jest coś takiego trochę niżej, takiego popularnego, no, natomiast tak. Metal Gear tak, Solid, czy, czy właśnie, czy Ganturizm to jest coś już jakieś takie jakby gier wyższych. Tak? Bardziej to sposób bardziej już spójną wizję. W grach, w jest mamy... coś dla wszystkich, tak. jest coś, co realizuje. Przykładem, który mi wskleciał, yy, znaczy większy jest stworzony przez Maxis i to, że Will Wright, jak to yy, organizują. Że na przykład SimCity ostatnio wyszło bardzo, bardzo podobną statystykę do samych Simsów, wszystkie Simsy mają do siebie bardzo podobną statystykę. Yy spore, które też yy, tak mniej więcej organizuje, to bo języka tam kompletnie nie mają. Jest ten element, że na przykład mamy stworzony język, że są te potworki, że to jest symulator, który wyciernią. No faktycznie, no, tak Ja no. Fakt, wycięli, wiemy. Wiemy. Yy, I wszystkie te właśnie ich gry mają podobne elementy i też to się wszystko przypisuje do Maxisa i głównie się prezentuje Willa Wright'a jako y, twórca. Ale mamy też gry, gdzie w tytule to... mamy twórcę, tak jak Sid Meier Civilization czy no teraz że tak, to tak? nie Są autorskie i są gry między coś z filmem? Jest ten film taki autorski, gdzie jest reżyser taki... No na... tak, ale to, to też o czym rozmawialiśmy już wielokrotnie na Gagakadimitach, ten przykład, który ja podaję, że jakby... Ta koncepcja autorskości jest w nas silnie zakorzeniona, jeżeli e, nie wiem, wychodzi jakaś tam kolejna e, gra predestynowana do tego, żeby być hitem jest napisana kolejna gra twórców Wiedźmina i potem nikt już tam nie dochodzi do tego, że to byli ludzie, którzy nie wiem, tam jakoś tekstury nakładali na modele, ale twórcy Wiedźmina, tak? Albo tam, nie wiem, kolejna gra twórcy tam nakłada jakiś taki legendarny tytuł. Więc wydaje mi się, że no, już sama hmm, kwestia tego, że hmm, przy tworzeniu danego tytułu brał udział ktoś wybrzony, albo ktoś, a, nas ukończy, albo ktoś kto właśnie brał udział już przy produkcji jakiejś takiej wcześniejszej gry, która się okazała hitem albo która została odebrana bardzo dobrze przez, przez krytyków to już jakby nobilituje grę do tego, żeby się nią zainteresować i, i żeby I ja w tym widzę bardziej jednak strategię marketingową, Marketing. bo jest wszędzie tak. Ale w filmie też się dostosuje, bo kiedy jest potrzebne, no no to, to, to, to się pisze film producentów tego, a film reżysera tego na I Tak, strajsze babórska strasznie. Lepszy niż Drive, lepszy niż one, całkowicie. Jestem jakiś tam drugi coś tam. Albo filmy z różnych części świata, jakiś tam australijski Quentin Tarantino, gdzie to nie ma nic. <śmiech> Wolska z... Angelina to... tak, ja wiem. Był ktoś, ale. Już nie pamiętam. Nie pamiętam, takie takie się pojawiają właśnie. Także no z jednej strony można by to chyba jakoś w tym kierunku podążyć, natomiast ja bardziej bym się tutaj do, dopatrywała takiej po prostu strategie marketingowej, że trzeba to dopromować i ponieważ.. Ale wie to jedno czy to jedno drugie wy wyklucza? Może niekoniecznie, ale to też takim. No bo, bo to właśnie dojdzie do tego poziomu, o którym tu mówię, że to nie są ci twórcy, to nie jest ten dyrektor, tak? Nie, ja to To jest tak, tylko że Ale są bardzo Dlatego, na... że jakby, no, okej, okay, no ja się zgadzam, że to jest chwyt marketingowy, no bo Wiedźmi się sprzedał, no to jak będzie teraz jakaś tam, nie wiem, jakakolwiek gra, którą tworzył zespół, nie wiem, chociażby częściowo składający się z tych osób, które są odpowiedzialne za jakiś wcześniejszy sukces, no to już wiadomo, że to na, na, nakręca i radość tej odbiorców, bo będzie znowu taka fajna gra, czy coś tam. Ale to nie, nie wiem, czy to od razu się wyklucza, no bo przecież to działa na tych naszych emocjach, tak? że o, to jest kolejna gra, to jest tam poprzednia gra tego człowieka mi się podobała, no to tam teraz też mi się na pewno spodoba. Więc jakby to, nie, nie wydaje mi się, żeby to się wykluczało, to właśnie działa na tych samych. No to roku. się nie wyklucza, ale, ale jakby nie jest chyba tych yy, takich wartościowych w ten sposób. No nie wiem, mnie się to po prostu bardziej kojarzy z takim zalewem, że wiesz, idziesz do księgarni i jest milion znanych nazwisk, które polecają jakąś mirę po prostu King, tak, King, King. Harlan Coben i tam Wszyscy razem wzięci polecają jakieś i polecają jakiś totalny krapt i jednak tego jest więcej. Lukas no. No, Połów się nie reklamował o tym, że pracował w nocy tokta, które było czarta, więc cały paperski, z którego po prostu było świetne, tak? Ale to nie słyszało o nim, to tak. nie słyszało odpowiedzi. Tak, ale on, on mógł też marketować tę te grę hej, jest to niezależne, robimy, mam czartę teraz, zrobię swoją własną grę, która będzie tak, jak Amcharted, bo nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Chyba się bał tego, żeby to będzie. na czartę. Nie chciał problem. Nie, tak. no, co, chyba miało tyle komfort, że mógł sobie na to pozwolić, to jest raz, a dwa, nie chciał właśnie mieć ze sobą tego balasu. Bo no. Zaczął robić zupełnie co innego, niż co robił wcześniej, to robił przez kilka lat. Pani Była teraz myślał o komercyjnym sukcesie. Nie, on co po prostu zrobi samodzielnie grę. Teraz robi kolejną i trzeba powiedzieć, co z tego wyjdzie. Znaczy na pewno to nie, będzie. No, nie, no, nie będzie, no, będzie, no, będzie, no, będzie no, to no, Państwu. No, bo już ma dosyć. Psychika msiadka. Nie. Ale to jest etykiety w życiu. Wszyscy go po prostu zaczynają pytać, wiesz. Człowiek się nie spodziewał takiego sukcesu, a w pewnym momencie jednak zaczęło się i siedział sobie, długo grę, gra wyszła, zaczynają go zaproszać na festiwale, rozdawać nagrody i wszyscy pytają, wow, taką fajną teraz zrobić grę, no to teraz następna, to musi być coś podobnego albo jeszcze lepsze i tak dalej, więc... Da, tak, w jest glorious, <laughs> <laughs> pola minory, cztery realistyczne. <laughs> Mógłbym i też dużo, tak, ale każdym się z nowej gry, i robi czarno-białą grę inspirowaną grami na klasycznego makitocha, wiecie, calowego mm. tak? totalnie czarno-białą, musisz mieć szabłoci, z i jest, go, i się uczy to robić tak naprawdę, także to jest to, się to faktycznie szuka jakichś swoich rzeczy, to już tak. Ale nie nam jak to cenić? No, wiesz, na, na pewno jakaś nisza się znajdzie. No ostatnio w, pojawiła się taka informacja. Tutaj była prośba o oryginalny link, więc wstałem, Ale pojawiła się taka informacja, że nie będzie drugiego Spec up the line o. Bo jest to gra zbyt niszowa Zbyt bitna na, na dzisiejszy rynek I to też mi się wydaje w kontekście tego, o czym dzisiaj o. rozmawiamy Czy waszym zdaniem Okej, okay, już doszliśmy sobie do tego, że rzeczywiście są jakieś takie gry autorskie, że są takie gry, w których możemy rozpoznać, że to nawet jeżeli nie jakaś jedna konkretna osoba, no to jakiś konkretny nie wiem, zespół, tak? Jakaś marka no, tam sprawuje pieczę i że, że, że wiem mniej więcej czego się spodziewać. Czy Waszym zdaniem rzeczywiście rynek doszedł już do tego poziomu, że mamy taki wąwóz? I nie chodzi mi o ten ludzki wąwóz teraz <śmiech> Tylko mamy taki wąwóz pomiędzy tymi grami AAA, które rzeczywiście mają być produkcyjnie kami a, I potem mamy te gry niezależne, gry interesujące, gry autorskie Czy jeszcze jest szansa, że w tym mainstreamie się coś ciekawego może pojawić? Czy rzeczywiście, tak jak mówi twórca Aspect of the Land", rzeczywiście już, już nie, nie da Wiesz rady? Co? ja to trochę no? odbieram jako jakąś taką wymówkę To znaczy, tak. że... No, no nie sądzę, żeby to było takie czarno-białe, czyli jest masówka tej kolei i tam w ogóle jest tylko rozrywka masowa, rozrywka, rozrywka, rozrywka, rozrywka, natomiast jest ten nurt tych gier niezależnych autorskich i wtedy to są uczucia wyższe. Znaje tak? jest... obsunąć. Jakby to, to nie o to chodzi, no, takiego podziału moim zdaniem nie można zrobić. No i tłumaczenie, że, ty, że, że już po prostu nisza jest zbyt niszowa albo w niszy nie ma już nawet ludzi, którzy byliby tym zainteresowani to wydaje mi się, że... No nie, jakaś taka bardziej... jako wymówka, nie wiem Czy ty jednak wprowadziła pozytyw, że jednak jeszcze można? Można Jeszcze można yes, A propos wypowiedzi jest... o Spec of the line, że nie tworzymy Spec the Line dwójki dlatego, że ta gra była zbyt ambitna No, I call bullshit No to nie, to nie był powód, dlaczego nie jest Spec, the line. spec the line nie sprzedał się dobrze hmm. i, i nie... Jest... Nie, dlatego, żebyś nie, nie sprzedał się dobrze, bo został wydany w złym okresie wydawniczym i y, konkurował z y, większymi produkcjami nie, został, nie, nie sprzedał się dobrze, więc nie było profitów z niego więc nie robimy następnego na aspect of the line, koniec, kropka Aż wyszukujemy sobie, czy oni wyszukują A, bo wiecie, bo nie jesteście gotowi na następnego na z of the line, bo ty za bardzo gra Tak Nie, bo tam w ogóle jeden człowiek na ziemi by chciał w to, tylko w to zakroć, więc A nie bez to twórca się... szkoda, a szkoda, no. szkoda, no. szkoda no. bo to tak gra mm. Tak, też możemy coś... Się... No dobra, ale no to tutaj, no może nie będzie to równomierny przykład, ale taka gra jak Mirror's graliście? Tak, na pewno graliście. E, no i też się nie sprzedała, a teraz zrobimy input, czyli można, nie? Można spróbować jeszcze raz. Pytanie tylko... E, to jest dobre pytanie, ale też, też pytanie, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie. na Słyszycie, nie że, to, że nie, nie teraz nie. Tego jakby z tego względem wykonania technicznego, no bo nie, po prostu a, prostu to de facto jest tak naprawdę oznaczenie trzech najwyższych ocen na pewne aspekty techniczne hmm. uh, I tutaj jakby um, to, czy to zapewni się kryją pewne treści artystyczne to już jest osobna kwestia uh, W Mirror's Edge takich kwestii artystycznych za bardzo nie ma, to jest po prostu ładnie wykonana gra, która miała ciekawy pomysł właśnie nawet na jakieś kwestie mechaniczne Które się nie sprzedała, ale za tym stoi jakby electronic arts, tak? a za, za um, jak to się nazywa z Pecobs Lime mm -hmm. o, stoi Jeger i tutaj się wiadomo. Tak? To też de facto mocno producent. No sens. właśnie. Z Pecobs Lime było mm -hmm. bardzo długo, bo historia tak, tak, tak. Dlatego tak. tym bardziej się może nie chcę przyznać po prostu tej porażki, ale jakiejś takiej porażki marketingowej albo i tłumaczy się to w ten sposób, że to gracze są zbyt yeah. niedojrzali, użyję tego słowa. Ale że A, to jest to jest czyli, ten fakt na chodzi ważny, bo to, że tak na gra tak, tak, tekst, um, teksty Konrada, nazwijmy to tak, plus ewentualnie Czas Apokalipsy, nie mm. przeszkadza jej przejść kompletnie jako zwykły shooter, więc... I nie wiedzieć o tym czasami. I nie wiedzieć o tym czasami, I tak. tak, tak więc to ale tekst, to też jest to, nie to o czym no, tak, tak, też tak, ty, ty wspominałeś o tych kompetencjach po prostu. Ale właśnie to jest bo tutaj de facto nie trzeba mieć. Dokładnie. Ja widziałem recenzję tej gry, gdzie człowiek recenzujący nie wiedział, nie ma pojęcia o tym, że to jest adaptacja. I dobrze, to gra, Tak, tak. Jako Tutaj też Dominika jakby w kontekście słody też mogłaby dużo powiedzieć o niekompetentnych recenzentach, tak? Nie, nie, nie znają. Się Mogłabym, prostu, ale no to, nie powiem, bo... ja, nie, nie, nie zaczynajmy dyskusji o publicystyce, bo to jest osobny mhm. mhm. temat w ogóle. E, I na pewno kiedyś po, po, poruszymy e, ten temat na jakimś innym spotkaniu, to coś tego powiem. Więc, więc nie, nie, nie zaczynajmy tego, ale... Bo... No dobra, bo to, to co myślicie, że rzeczywiście z tym środowiskiem raczej jest aż tak źle, że oni nie są w stanie tego zrozumieć. Jakby tutaj odcinał się jakby od, od tego, że można grać w te gry i nie zwracać na to uwagi, bo oczywiście tak. Ale czy myślicie, że rzeczywiście jest aż nasz tak źle z tym środowiskiem nie, nie, nie. Że oni nie, nie są w stanie jakby pojąć, że gry to jest no coś. No to, to jest dziwne, że w, w takim razie byłaby garstka tych jakichś wybrańców, którzy dostrzegają w grach potencjał i wiedzą, że reszta ciemnej masy już tego nie zobaczy, no to... No to, no to też właśnie do tego uważam, że to jest to po prostu, żeby... Jest, jest też również garstka sztuką tak naprawdę mało kto z ulicy chodzi po muzeach i interesuje się kto co namalował i tak dalej. Nawet jeszcze mniej. Nawet jeszcze mniej, natomiast poza tym, że gry mogą, mogą prezentować jakieś walory artystyczne są też po prostu medium rozrywki i, i to jest główny rynek tak naprawdę, więc... więc nie ma tragedii tak naprawdę, dużo ludzi się dużo Ale ta, ta rozrywka też to... może być takim, bo może to w tym taki problem, że gry mają przede wszystkim jednak bawić, tak czyli że, tak przynajmniej się przyjęło, że gra ma być rozrywką i tak, wtedy i, i wtedy jakieś treści, które tą rozrywką nie są albo no, gdzieś tam do, do rozrywki przemycają elementy, które niezbyt bawią, a bardziej jakoś. Wspomniałem do refleksji gdzieś są niepożądane. Nie wiem, ale no nie, nie, nie chciałabym, żeby. Ale się to się też zgadza w jakimś tam sensie z wyborem dzieła sztuki, bo to, to przynajmniej to, to, co uznajemy tak. za sztukę wysoką, powoduje w nas duży dyskomfort, więc to wcale nie jest takie głupie. Właściwie tak, ale ja bym nie chciała. Ja, no po prostu może to jest też idealistyczne myślenie, ale nie chciałabym tak, że, że jest właśnie garstka osób, które odbierają te gry głębiej, jak cokolwiek to znaczy. Jesteś i, takimi że masz do tego prawo. Nie? Ale nie, bo wydaje <śmiech> mi się właśnie, że to nie, nie tędy droga, no, bo to byłoby zbyt y, smutne. Że, Ale... że gracze nie chcieli dostrzec, nie potrafili, nie wiem, no, nie, ma, nie mieli kompetencji, no nie, po prostu. Może no, możemy czuć pretensje, wielkie to sztuki, a, a gry rozy również pokazują pewnego rodzaju, potrafią wywołać wysokie emocje czy coś takiego, potrafią mhm. ciekawie opowiedzieć historię, nawet kiedy są sprzedawane wyłącznie dla rozrywki. Takie rzeczy się zdarzają, są popularne i często, często ubogacają graczy, takich nawet z ulicy. Myślę, że ta sytuacja się zmieni w momencie, tak jak mamy w tej chwili na przykład na Discovery, czy w ogóle na, w telewizjach edukacyjnych, czy w telewizji publicznej. Mamy programy o sztuce, które pogadają, dlaczego dzieła są interpretowane w taki, a taki sposób albo jakie mają miejsce w kulturze. Jeśli zaczną się pojawiać takie programy odnośnie gier wideo, no to myślę, że wtedy to będzie już ten znak, co zostało w sposób. Na przykład będzie i wtedy już nie ma ograniczeń co do właśnie ludzi przychodzą, którzy chodzą do muzeów gier komputerowych, czy do jakichkolwiek innych muzeów, czy. Udzielałem się na takich przyjaciół, jak z... Grym, w... akademii, czy nie mhm. Także... Tak, to, ale to pytanie, ile lat jeszcze będziemy musieli czekać na tego typu fenomen, na zeistnie... myślę, że to byłoby trudne, znaczy, no... Od czasu, kiedy był Warhol i zaprzeciwił się uczyć o to nie ma aż tak dużo czasu, więc to, tak to nie... daje pewne nadzieję to, to, znaczy, to, to Ja, ja pracę. No, to ty, jest... No to dwa tygodnie ja, temu ty, pokazywałem ja, takie przykłady popartych. Ja, tego z gier, mieliśmy, e, to jest mieliśmy przedstawienie e, księżniczki Pitch w takim ujęciu Art Nouveau, nie wiem, tam, nawiązując do Alfonsa Mucket czy e, Pac-Mana a la Salvador Dali tak? e, Co tam jeszcze było? Był właśnie ten Street Fighter wykorzystujący taką no, przepracowaną serwę chociażby ten Jackson Pollock tak? No nie, White to jest coś innego, bo White jakby wykorzystuje mechanikę, tak? No, no ale to jest to, to jest i to, to znowu wchodzimy w te kwestie kompetencji. Kto znaczy, to. Ale te Poloka, tak. Ale no, to jest tak? Ale Nie wykorzystuje też techniki charakterystycznych dla polaka, tak naprawdę. Wykorzystuje techniki charakterystyczne dla oszukarów i dla takiego destruktywalnego efektu, który... Znaczy, tak. Nie, nie, no, może nie jestem wystarczająco komunikatywny, ale chodziło mi o to, że e, chodziło mi o to za zaprezentowanie estetyki. Znaczy, okej, okay, ja się zgadzam, to wykorzystuję mechanikę FPS-ów, ale nawiązuje e, jakby efektem do twórczości Poloka, tak? Natomiast nie chodzi o mm, wykorzystanie tej estetyki, którą już rozpoznajemy, że ona jest na tyle. E, rozpoznawana też w środowisku osób, które nie, nie będą się uważały za, za graczy zaangażowanych czy w ogóle za graczy, ale wiedzą skąd się wziął ten high score, czy wiedzą skąd jest ten e, nie wiem, pasek zdrowia i potem kiedy to widzą już w jakimś innym medium, to wiedzą o co chodzi, tak? Ale no tak, a to, tak, to rozumiem te... te... tak, się takiego spajania tych odpowiednikiego victorializmu pojawiają się przenikania się. Mm -hmm, I pojawiają się, nie wiem, takie ikony już, no, jak Mario, tak? To była ta Mario Liza, która pokazywałem dwa tygodnie temu, gdzie był obraz analiza Liza i była klejona gęba Mario, czy buzię. Przepraszam, Gęby to... też w tym kontekście. E, no, w kontekście tego, co ostatnio pokazywano, że tak, tak y, masa tatka Mario, nie ma włosów. Van tak? Tak, Gogh, pan go nie ma włosów. Tak, Van Gogh. No, w ogóle dużo jest takich jest, jest dużo. I, I zastanawiam się, czy może przez takie próby też jakby gry nie, nie, nie są nie są żeby nas oswoić z tym. Mhm. Czy, czy, czy już podpogamy. Nie, znaczy no... Ma, ja tak spisa, studia, Mario Mariolizę, tak. tak, to chyba jednak. Ale to odbierasz jako to komiczne, e... subwersywnego? Czy odbierasz to jak... bardziej jako coś subwersywnego, nie jako jakąś taką próbę nobilitacji, że że patrzcie, już też Nie, że o sztuki, tylko raczej coś na zasadzie właśnie mema. Właśnie to, to, to bardziej to ściąga Mona i Hangogę właśnie w stronę popkultury mhm. Tak, zdecydowanie to jakoś oswaja właśnie tę sztukę wysoką. Ja robię dosłownie Poprzez tą sztukę niską. Tak, poprzez, e, e, poprzez jakieś takie rozrywki dla masy. A to, A to poprzuci, mamabra, masy. jest to chyba rodzaj tak samo jak i w drugą stronę hmm. na przykład. W Bajosheku mamy przepracowanie stylu art w, w, w Transistorze mamy przepracowanie, ale to wszystko jest tak naprawdę rzemieślnicze przepracowanie, stylu hmm. Los w, w, w Transistorze to już jest de facto to jest gra dla fetyszystów. Tam muszę jest te pokazać muszę, Tak, nie. możesz pokazać, bo tam masz po prostu wyjęte masz wyjęte fragmenty architektury fasady z paryskiej, masz to wejście do metra co kawałek tą falistą Ale to Tam to masz, wiesz, to nie wiem wie, sufity i ściany masz wzrodnictwo wyjęte z Klinta po prostu, plakaty to są to jest de facto mucha prawie jeden do jednego tylko z innymi pisami także to jest tylko czy to jest sztuka, to nie jest sztuka, to jest raczej takiego, raczej takiego rzemieślniczego to jest, przepracowania To jest Tak, to tak, tak. Znaczy, to się coraz częściej w grach pojawia, ale to też wydaje mi się, że to wynika ale z tego, wiecie, że... że się wiesz, pojawiły przy tej okazji komentarze właśnie, że to jest art, nie, czy nie art... No tak, coś w rodzaju, że to jest art game. A to, to, to jednak były komentarze po prostu ludzi, o oni kompetencjach, którzy pomylili jakby porządek, tak? No może i tak, i nie, bo też możemy się zastanowić... To też, o czym rozmawialiśmy dwa tygodnie temu ciągle powracać. Ale to dlatego, że ta dyskusja była w pewnym momencie dosyć burzliwa. I za dwa tygodnie <śmiech> będziemy powracać I za do... za dwa tygodnie, tygodnie, tak, było tak, tygodnie Tak, Tak, tak. Ale dobra, zanim mi wątek uciągnę. No, no. Bo rozmawialiśmy też, o tym, powrócę jeszcze do tej opozycji, czyli do tej mechaniki i do tej estetyki. I to, o czym mówiliśmy mm, dwa tygodnie temu, e, czyli e, tego, że gry wykorzystują. Jeżeli myślimy o grze, która jest ciekawa pod względem plastycznym, to najczęściej dlatego, że ona naśladuje myślę, malarstwo, film, animacje itd., itd. I jeżeli możemy uznać, że ta gra jest e, artystyczna, bo świetnie w jakiś sposób naśladuje na, na określony nurt artystyczny czy nie wiem, nawiązuje do twórczości jakiegoś y, określonego autora, no to why not? Nie? Jeżeli rzeczywiście robi to umiejętnie, ja jestem w stanie to odczytać, no to wiadomo, że jakby twórcy też musieli się posłużyć jakimiś kompetencjami. Oczywiście, jeżeli to jest jakoś tam, przepraszam, za określenie Hamsko przyklejone Ja bym powiedział, że to jest your face za bardzo. To jest, jest to mało subtem, ładnie okay, okay, to wygląda jako jeżeli, całość, natomiast to jest in your Tak, ale jeżeli tak jak nie wiem w Bioshopu, to art Deco rzeczywiście jest świadomie zrobione i widać, że no kompetentnie. W, w pewien sposób jest to... No to dlaczego nie? No, że Bioshock też wydaje mi się, pojawił się na pierwszym miejscu e, tego zestawienia z tego roku też chyba nie bez powodu. E, i, I To jest istotne i dlaczego nie? Jeżeli gry nas w taki sposób oswajają z tą estetyką i nam się to już jakoś kojarzy, bo jesteśmy z tym zaznajomieni, no to dlaczego nie? No, przecież to jest też równie element tej, tej, tej estetyki, z którą mamy do czynienia. Ja już wiem, że to jest bardzo subiektywne określenie, ale czy nie brakowało wam kilku tytułów na listach, Tak, tytułów jak. Właśnie, w Skoro już to wywołałeś, to was poproszę, chciałem was poprosić na koniec, ale to już przyspieszyło to w takim razie. bo Może, ta, bo może to wywoła jeszcze dalsze da, dyskusje, ale czy. Czy macie może jakieś takie propozycje? Nie, ja, to może od ciebie zacznę właśnie. Tobie czegoś brakowało. Brakowało mi The Journey. The Journey. E, tak, gry, którą. Różni ludzie odgrywają w różny sposób. Dla jednych jest to prosta gra, gdzie trzeba przejść z punktu A do punktu B, a dla, drugich jest to, dla innych jest to przeżycie, metafora, metafora problemu, metafora życia z problemami yy, i coś pięknego. Coś pięknego wizualnie, coś pięknego, yy, coś co wywołuje we mnie duże, duże emocje. I taką grą było właśnie The Journey. Była ta króciutka gra, którą można skończyć w, w, w, w godzinę? Dwie godziny? No trochę dłużej. I dużo osób, to był też taki zarzut, że dlaczego tak krótkie jest, ale było na tyle skondensowane, na tyle piękne i wywołało i tyle emocji, że było to dla, był dla mnie to produkt kompletny i brakowało mi go na liście gier artystycznych. Jeszcze ominąłeś mnie, więc sama się w e, brakowa... Nie tyle, że mi brakowało, bo nie wiem, czy to sobie, właściwie... Jakby... Po prostu jestem zdziwiona tym, że nie ma tam tych y, not games, Czyli nie ma Gone Home, na przykład nie ma To no bo to były gry, a to nie są gry Nie, a, ale to... jestem zdziwiona, bo właściwie był czas, kiedy właśnie cała jakaś szeroko pojęta publicystyka Growa się zachwycała tym, że to jest właśnie to, czego Grom brakuje, to jest ta sztuka. A się po tego nie, nie, nie ma. Nie, to journey tylko journey. Okay. Ale było. Idźmy dalej. Dalej masz. Kam <śmiech> <Na pas. śmiech> numer 3. Moż Można sobie strzelać, bo powiedział, już wspomniane Taliberski też brakowało. Mm -hmm. A to się na świecie chyba. Żeby to o miejsce. Nie widziałem nic. Cyptatura? Jakiś ma naprawdę Mi w tej liście Machinima 2014 brakowało gotica. <głosy> y, Myślę, że prędzej szlak... by się pojawiła na tej liście IGM-u z 2014. Y, no niby tak, ale no. Pod tym względem, że ma, cała machinima, która polska, e, akurat jest 90% to jest Gothic. E, ty, co najwyżej może dlatego, że właśnie to jest takie ogólno bardziej światowe chyba. I tak bardziej się skłania ku Ameryce najprawdopodobniej, no to mogło tego faktycznie brakować, bo to bardziej właśnie Polska, Niemcy, Rosja, ewentualnie a Wielka Brytania, ma, Mała Ameryka. Ale tego mi brakowało na tej liście machinimy. No to jest kwestia, tego... kwestia PSR chyba. Skończył roku z roku urodzenia Nie wiem czemu, ale w Polsce Gretik jest właśnie ceniony, czy pociągany do, do rangi gry kultowej To jest po prostu bardzo dobrze zrobiona gra to W świetnie się gra, ale czy jest kultowa? Na świecie na pewno nie jest. Na pewno nie na świecie, ale w Polsce tak Jakieś jeszcze przykłady? Wam przychodzą do głowy? Może już jakby to zostawiając te listy Może jakieś gry, które... A było tam infelno, yeah. nie było yeah. Po... Yeah. Nie, nie, nie, nie. No, nie. To jest, jest, jest taka sympatyczna gra, ja bym że teraz jest pojęcia po półtori niż sztuki, czy tam Arg. No, nie wiem, czy to jest Argent, to chyba nie ciężko tak przeporządkować, natomiast to jest dosyć ciekawy komentarz no, właśnie operujący tylko i wyłącznie um, językiem wizualnym tak naprawdę. Uh, w gra, w której kompulsywnie spalamy różnego rodzaju przedmioty w kominku po to, żeby było nam ciepło. Uh, I te przedmioty przy tej okazji dostępują pewnej przemiany, w ognia. I to jest jakby rodzaj komentarza między innymi na temat rzeczywistości, na temat natury tych przedmiotów. Jest on często i ironiczny. Tam się pojawiają często propozycje abstrakcyjne, takie jak na przykład serwer w chmurze, albo e-mail. Takie, takie bardzo nowoczesne rzeczy. Im dalej w razie idziemy, tym, tym tych przedmiotów jest więcej, one tam są generowane po części losowo, częściowo można je chyba kupować, już dokładnie nie pamiętam. Ale jest to zrobione w dosyć, dosyć interesujący sposób. i Wielokrotnie możemy się przekonać, jak trafne są spostrzeżenia autora, przynajmniej na ten moment. Co do pewnych... Y Symbolik naszej kulturze. Bo to jest głównie perwanie, po prostu symboliką. Jeszcze ktoś coś? Nie ma to ja może tak powiem, co, czego mnie brakowało. Znaczy, brakowało mi pataponów, Aha. ale <laughs> dlatego że, znaczy wydaje mi się, że to jest na tyle niszowa seria, że no, jakby. W takich, komercyjnych, poczekaj, w takich dużych komercyjnych portalach, które było na to nie zwrócił uwagi i brakowało mi, że nie było ani jednej gry Americana Magii już dzisiaj do Zualego e, Nie było MafiDemon no, no, nie było. Było. Ja by... no, to... było No, nie no, to, to, to było Było to MafiDemon Było to Więc tego nie brakowało dlaczego ja uważam, że bardzo ciekawą pod względem estetycznym jest ta druga część Alicji? I tutaj, znaczy nawet nie wiem, na ile Mangi brał udział w tworzeniu tej gry, bo tam było rzeczy i muszę to sprawdzić sobie jeszcze Ale znaczy, własną Tak, tak, tak. I ona była dosyć ciekawa pod względem estetycznym może pod względem rozgrywki już nie tak bardzo ale pod względem estetycznym przecież te różne krainy miały taki bardzo charakterystyczny nastrój taki. No, powiedziałam, też, że tam było, można było wyczuć tego magii, że niektóre te takie makabreskie były dosyć ciekawe. Eee, czego mi jeszcze tam brakowało? Nie, no Half-Life 2 były. Ale tłumaczyłeś żeby... się tym, że są te gry mało tam rozpoznawalne, tak? Że tam bardzo. no właśnie. To mhm. chciałam powiedzieć. To... No słuchaj, pojawiła się ta grana, ale w już nie pamiętam, coś tam z mikrobem było, czy jakoś tak To było, elektroplakton To była, elektroplakton się pojawiło A potapodów nie było no, nie, no chamstwo Zaskarż To nikt nie a potapona ktoś tam reagował, już tam biówców zostały w gębie Dobra, macie jeszcze jakieś pomysły? Coś chcielibyście wypowiedzieć? jesteście zmęczeni po piątek, a to no. prac no. Ewentualnie w kwestii, ale to znaczy ja bym tego nie uznał na pewno nie za dzieło sztuki raczej, raczej rodzaj też przepracowania tak jak Zuto to of Brothers To jest taki bardzo elegancki przykład opowieści o Braciach bracia Green, mm -hmm. gdzie, gdzie to co rzadko się zdarza mechanika bierze w pewien rodzaj udział jest rodzajem takiego trzeciego aktora w tym wszystkim. Jest to jest rodzajem odzwierciedlenia dosłownego, fizycznego, namacalnego, dziwnej, re, dziwnej relacji zachodzącej pomiędzy dwoma braćmi. Mm -hmm. Tego, jak to wygląda, jak, jak wyglądają ich relacje w ramach powiedzmy, związków rodzinnych i tego, co się później z tym dzieje, ale tym, żeby to opowiadać, tym trzeba, niestety, tak, tak, A, tak, to trzeba by niestety zacząć. A całą zabawę. Jest to dosyć dobrze zrobione i to wywołuje efekt. Jest to coś niewątpliwie świeżego na tle hmm, powiedzmy, historii G. To trzeba wypróbować. Z tak, kontrolerem tak, tak, jest tak, do, tak, tak. Bez kontroli. No tak, koniecznie. Potem nad jedną gałką sterujemy jedną kratę, a drugą gałką drugą, tak, W tym tak, samym tak. momencie. Jest to zrobione tak, że to cały czas powoduje pewien rodzaj dyskomfortu w mózgu, bo musisz mieć skoordynowane obydwie półkule, co naturalnie jest nie do zrobienia. Tak. Czyli greta cyborów? Tak. Widzimy tak. już. Więc to tak tak jest dobrze. To dobrze, no to chyba na dzisiaj e, spasujemy. Tak. Widzimy się za czasy. Jakieś jeszcze będą musimy tutaj ustalić termin. A co jak? Więc dziękuję dzisiaj bardzo Wam wszystkim. Cieszę się, że tak dużo nas dzisiaj było mimo urlopów i upałów na widać. dzisiaj też i deszczów i w ogóle i mam nadzieję, że ten temat sztuki jeszcze uda nam się trochę rozwinąć na następnym spotkaniu. Z następnym spotkanie będzie jeszcze jednym spotkaniem poświęconym sztuce. Już wymęczymy się strasznie z tą sztuką. Porzucimy Co? ten temat, po rzucie rzucie, zawsze rzucy. wszystkie definicje użymy. O, może nie raz, <laughs> tam, gdzieś koło rakademika 64, może no, jeszcze wrócimy do tego tematu, ale zobaczymy. Dobra, to dzięki, w takim razie do zobaczenia eee, i do usłyszenia. w lat